Der de Lloyd den 16. November 2024 då lyssnar just ni på 525:e specpodcasten på den Capital Bloggen och på den här sidan av mikrofonen är Trebellis gefahren auf T Vespa Sir Schild Szewczyk hej Cześć Roma się i witam wszystkich słuchaczy dzień dobry Und untersch kann der Journalist som er tritt po livet hej alla vi de in der station Afion Ive de Linchwis roman med titeln Hanteringen af Ude Play game. Wszystko, co my rocznie jest i tajemnicze. Książki zbrocznie, film, zbrocznie, film, zbrocznie, i filmy. gry i Klasyka i nowość. i, i gnioty. Witam Wita w nawiedzonym podcastie. Jest sobota, 16 listopada 2024 roku. Słuchacie właśnie 525 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z wami zbuntowana fanka gier wideo, szczególnie choreografów, zwłaszcza tych o zombie, Bogusia Szewczyk. Witam cię. Cześć Szymasie i witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry. Jestem tutaj też ja, zmęczony życiem dziennikarz, śledczy Szymon Cieściński. To ja. Cześć. <grym> Witamy was. I zapraszamy na omówienie powieści Jona Aivide Lindquista pod tytułem Powroty Zmarłych w oryginale Hunteringen of Udyrda. Powieść ukazała się pierwotnie w 2005 roku w Szwecji, a my rozmawiamy o niej dziś w związku z jej ekranizacją, którą możecie obejrzeć aktualnie w polskich kinach. Mowa oczywiście o filmie Nie umarli, który omówiliśmy z Agnieszką Brodzik, ja i Agnieszka Brodzik tydzień temu, tutaj w nawiedzonym podcaście. I właśnie zanim przejdziemy do powieści Lindquista, to chciałbym, żeby Bogusia dorzuciła swoje trzy grosze do tamtego nagrania, do naszego poprzedniego podcastu. Powiedz nam proszę, jak ty oceniasz film tej Chrystendall? Film, właśnie o którym rozmawialiśmy przed tygodniem i ja tylko szybko przypomnę, że Agnieszka z pewnymi uwagami polecała, zawiodła się finałem, ale całościowo seans polecała, ja zaś, no raczej byłem na nie, tak, dałem 5 na 10, wyraziłem dość mocny zawód, jak to było z tobą? Jak to dobrze, że nie posłuchałam do końca waszej rozmowy, bo jakbym się dowiedziała, że dałeś tylko 5 na 10, to bym się tutaj nie pojawiła w gościach w tym podcaście. No ja ten film oglądałam jakiś czas temu już podczas tegorocznej edycji festiwalu Oktopus w ramach konkursu głównego, i już wtedy byłam zaskoczona bardzo tym, że Oktopus zdecydował się wyświetlić właśnie taką produkcję w, w, w ramach swojego repertuaru, swojego przeglądu nowych filmów, bo ci, mhm. nie umarli są jednak takim bardzo festiwalowym, bardzo artystycznym filmem, który tak nie do końca pasuje mi do profilu całego tego szalonego festiwalu. No właśnie, powiedziałam, że art, artystyczny, arthouse'owy, powolny, festiwalowy, to są oczywiście takie hasła, które, którymi spokojnie można tę produkcję scharakteryzować. No a że jest to też um, esencja mimo wszystko kina skandynawskiego, no to ja śmiało mogę powiedzieć, że m, ten seans bardzo mi siadł. Już wtedy w Gdańsku po wyjściu z kina, zresztą gdzieś tam ch chyba rozmawialiśmy prywatnie na temat takich, tych moich odczuć na gorąco, czy gdzieś tam w relacji wrzucałam, że ten film zrobił na mnie duże wrażenie i czułam się bardzo mocno tak emocjonalnie rozwałkowana jednak. I teraz z perspektywy czasu, jak sobie odświeżyłam książkę, to wydaje mi się, że ten film wygrał w moim odczuciu tym, że nie odświeżałam sobie materiału źródłowego przed seansem, Ponieważ najgorsze co widzowie mogą zrobić to przeczytać książkę przed filmem, bo w przypadku akurat tych dwóch dzieł wydaje mi się, że są to mocno autonomiczne jednak opowieści i zestawianie tego, te, tego książkowego pierwowzoru z tym co de facto twórcy, filmowcy z tym zrobili jest jednak do pewnego stopnia problematyczne i to nie wcale z powodu pousuwanych wątków, które były w powieści i tam inaczej rozłożonych akcentów. Mnie bardzo w tej filmowej, luźnej adaptacji, jak to słusznie Agnieszka stwierdziła w waszej rozmowie, że jest to bardziej taki film inspirowany tą powieścią, niż de facto ekranizacja, mm -hmm. Teraz ja się z tym w pełni, w pełni zgadzam. No, ale właśnie ten po, powab jakiejś takiej beznadziei i pewnego rodzaju e, uwięzienie bohaterów w tej przestrzeni jest czymś, co wizualnie bardzo pasuje mi do twórczości lingwista, i bardzo cieszę się, że twórcy postawili akurat na takie elementy, bo to, że będzie to historia, która nie będzie straszyć de facto jakimiś tam brutalnymi scenami, tylko będzie bardziej bazowała na jakimś takim nastroju nihilizmu, na jakimś poczuciu beznadziei, które się będzie przylepiało do widza, do widza w trakcie tego seansu, no to było wiadomo, mamy do czynienia z kinem skandynawskim, więc oni bardzo mocno się lubują po prostu w takim emocjonalnym rozdrapywaniu i wszystkie te elementy, które na mnie zadziałały, czyli te wątki związane z żałobą, z przeżywaniem straty, z tym w jaki sposób sobie różne typy osobowości radzą z tym, że ich najbliżsi znikają i że no, ten czas, który mieli wspólny, nagle się kończy i nic nie możemy na to poradzić. No to to są właśnie te składowe, które sprawiły, że cała ta historia jakoś bardzo mocno do mnie przemówiła. Trochę się, trochę mi było smutno, że nie mogłam dołączyć do tej waszej rozmowy o filmie, mhm. ale teraz się cieszę, bo jednak chciałabym go sobie odświeżyć, obejrzeć jeszcze raz, bo póki co operuję jakimiś takimi pierwszymi bazowymi odczuciami, które miałam wtedy w Gdańsku po, po, po tym pierwszym seansie, ale pamiętam, że na pewno bardzo podobało mi się aktorstwo, na pewno bardzo podobały mi się kadry, pewnego rodzaju poetyka, coś, co coraz więcej twórców zaczyna określać mianem skandynawskiego gotyku, czyli no właśnie cała ta stylizacja, te, te mgły, te posępne obrazy, to co dzieje się z bohaterami, jak oni są uwięzieni w kadrach, bo, bo, bo kompozycje wszystkich tych obrazów i to w jaki sposób one oddziaływają na emocje widza, no to też jest jeden z takich elementów, który sprawia, że ten film no, nie spodoba się każdemu, ale jeśli jesteście takimi widzami lubiącymi po pierwsze kino skandynawskie, po drugie kino festivalowa, ale w takim znaczeniu, właśnie nieśpiesznych opowieści. Na no po trzecie, jeśli. Yy lubicie aktorów, którzy w tym filmie występują, no to, to już macie jakby te punkty zaczepienia, które mogą sprawić, że ten sens wyda wam się ciekawy, no i coś nie, nie, nie jestem pewna, czy mówiliście o tym w podcaście, bo tak jak mówiłam, nie słuchałam całej tej rozmowy, ale coś co w tym filmie jest rozegrane niesamowicie to też efekty dźwiękowe i muzyka, która no, w niektórych momentach po prostu tam jest bardzo dużo chwil bez dialogów, takich momentów ciszy ten film jest w ogóle prawie, że szczątkowo prowadzony poprzez dialogi, ale to co robią tam twórcy muzyką i w jaki sposób ten nastrój jest komponowany innymi środkami wyrazu, no to tak czarować i tak dołować potrafią tylko skandynawscy twórcy, więc ja ten seans wspominam z bólem serca, ale też i z pewnego rodzaju ciekawością i wyglądam okazji, żeby obejrzeć go ponownie, sobie odświeżyć i zestawić te wrażenia z tym, co teraz mam w głowie po odświeżeniu sobie książki. Mm -hmm. To ja tylko dopytam tutaj o trzy rzeczy tak szybko, które właśnie mi ten seans trochę popsuły, o których mówiliśmy w dalszej części tamtej audycji. Pierwsza mm -hmm. rzecz, nie przeszkadza ci to, że tutaj my może mamy wątki jak gdyby prowadzone trójtorowo, trzy rodziny tak, radzące sobie z tą stratą, żałobą tak. i tym powrotem, które miał być szczęśliwe, a niekoniecznie jest powrotem z Czy nie masz problemu, że de facto wszystkie te trzy wątki są niemalże identyczne, że wszystkie te trzy grupy ludzi reagują praktycznie tak samo, bo mnie to strasznie właśnie pod koniec filmu zaczęło przeszkadzać i trochę zniszczyło seans. Druga rzecz, czy nie masz problemu z tym, że na koniec te zombie są, jak ja to określam w tym okresie, beklasowe de facto? De facto, że od tego właśnie nihilizmu przechodzimy do no de facto zwykłego mm -hmm. zombie, który atakuje chce mięsa, chce mózgu i tak dalej i trzecia rzecz, jak oceniasz scenę z króliczkiem? Czy Aha. ci się podobała czy nie, abstrahując od szczegółów, tak tutaj spoilerów. No tak, ta scena z króliczkiem to jest faktycznie coś, co e, będzie mi się śniło długo, ale skandynawowie lubią tak po prostu, czasami skandynawscy twórcy m, lubią tak z nienacka kopnąć widzów kasu z filmu Niewiniątka, w którym też pojawia się z nienacka mhm. scena no, m, dość drastyczna e, i to znaczy... Mam problem akurat z taką przemocą, ale też czasami mm, lubię być z nią konfrontowana, chociaż to określenie lubię może jest nie, nie, nie, nie do końca trafionym, y, odpowiednim y, określeniem. Y, czy to jest przegięcie, czy to jest szoker? Trudno mi stwierdzić. No ja w, w każdym razie myślałam w trakcie seansu, że to musiało się chyba pojawić, bo akurat tę scenę bardzo wyraźnie pamiętałam z książki mhm. i na te twoje dwa pierwsze pytania, które zadałeś również odpowiem takim właśnie hasłem, że większość tych problemów, które być może masz z tym seansem wynikają de facto z tego, jakim mieliśmy materiał źródłowy i że przy tym projekcie Linkwist jednak był współautorem scenariusza, więc pewne elementy powieści i to w w jaki sposób on sobie całą tę historię obmyślił, zostały przeniesione. To, że te opowieści o realizowaniu żałoby i o przechodzeniu niektórych rzeczy są bardzo do siebie podobne, to faktycznie może być problem. Ale mimo wszystko dla mnie jednak aktorstwo i bohaterowie, postacie, które się pojawiają w tym filmie, nawet jeśli jest to wszystko rozgrywane na podobnej zasadzie, to jednak dowożą ten materiał. Jednak y, potrafią niektóre rzeczy zniuansować. Nawet jeśli wydaje mi się, że oni są na bardzo równym poziomie i wszyscy odczuwają to samo, to gdzieś w ich spojrzeniach, w ich gestach jest coś poukrywane. Ale to dlatego, że ja znam po prostu tych aktorów, widziałam ich w innych produkcjach i jestem przyzwyczajona do tego y, sposobu, w jaki sprzedają niektóre, niektóre elementy więc może dlatego mnie w pewnych momentach cała ta opowieść bardziej, bardziej przekonała niż ciebie. Albo A to po pewne prostu... spłycenie wątku zombie na koniec, to że one jednak, no, że ten film kończy się no, praktycznie jak klasyczny horror w pewnym, w pewnym sensie. Tak? No, upraszczam, ale chyba wiesz o co mi chodzi. Tak, tak. Tu, tu, z tym akurat miałam problem, bo ja y, y, oczekiwałabym mimo wszystko, żeby cała ta historia była prowadzona konsekwentnie do mm -hmm. samego końca. I Gdyby oni po prostu utrzymali cały ten poziom y, jakiegoś takiego emocjonalnego napięcia, które towarzyszyło mi od samego początku. Ucieli no, dwie no, ale ostatnie tu... sceny na przykład po prostu. No. Tak. Tak, tak. No a tutaj jednak tak jakby w pewnym momencie stwierdzili, że y, mimo wszystko czytelność odbioru dla zachodniego, w cudzysłowie, y, widza jest ważniejsza niż y, poprowadzenie tego konsekwentnie, no to z tym mam już pewnego rodzaju problem, ale nie y, tak bardzo mocny, żeby wykładał mi cały seans. Ja mhm, jednak y, polecasz. Jednak, jednak, y, jednak tak, jednak jestem y, takim widzem mocno usatysfakcjonowanym. To tak jak mówię, to jest zapis pewnej impresji i pewnego wrażenia, które niosę z sobą w stosunku do tego filmu przez te ostatnie kilka miesięcy. Nie wiem jak to będzie w momencie, kiedy go sobie odświeżę, może potem się pod tym podcastem odezwę w komentarzu oburzona, że jak ja mogłam wygadywać takie rzeczy, przecież to jednak, to jednak nie do końca jest wszystko poprowadzone tak jak być powinno, ale, no, ale jednak no, to wrażenie, nie ta emocja, to są faktycznie te najważniejsze, najistotniejsze elementy całej tej opowieści i to doceniam, bo, bo to w moim odczuciu było zrobione dobrze. I tu zrobimy cięcie, bo mimo wszystko dzisiaj chcemy głównie rozmawiać o książce, ale myślę, że to fajne uzupełnienie, mhm. zwłaszcza, że reprezentujesz praktycznie trzecią stronę tej dyskusji, nie? Bo ja się z Agą nie do końca zgadzałem, ty masz jeszcze troszkę, znaczy mamy oczywiście, są tutaj elementy wspólne we wszystkich naszych trzech głosach, mhm. ale jednak poziom gdzieś tam zadowolenia czy też zawodu jest totalnie różny. Więc myślę, że no każdy słuchacz, każda słuchaczka może z kimś tam z nas rezonować. Dojść do tego, czy właśnie dla niej lub dla niego ten film może być odpowiedni. Ale teraz przejdźmy do powieści, które ja tutaj trzymam w dłoni, w tym polskim wydaniu od wydawnictwa Amber. Ja też. To polskie wydanie pochodzi z 2008 roku. Po trzech latach, a więc stosunkowo szybko ta książka do nas dotarła, ta powieść. Mhm. I na okładce widzimy takiego jakby prześwietlonego trochę chłopca. Ta okładka w ogóle jest czarna. Ten chłopiec jest w takich odcieniach czerwieni i szarości. Mhm. I gdy ja tę książkę pierwszy raz nabyłem, a mój pierwszy egzemplarz, to ja chyba kupiłem w jakiejś taniej książce w ogóle, bo ten Amber miał spory nakład i on się walał po tych różnych dyskontach książkowych, Oj tak. wszystkie tomy z tej serii, to gdy ja to zobaczyłem, pomyślałem sobie, Jezu, jaki kicz, <laughs> jaki dramat w ogóle, skąd oni to wzięli, tak, no. Przecież no w ogóle kto wpadł na taki pomysł, tak? Co to jest? Jakiś chłopiec obudzony w nocy, który nie wiem, idzie do toalety czy coś i ktoś mu cyknął zdjęcie przy czerwonym świetle, ale jak teraz szukaliśmy z mando grafiki do tego podcastu, to okazało się, że to zagraniczne jest. zagraniczne okładki są gorsze? Że to, ale w ogóle to jest zagraniczna okładka. To jest szwedzka okładka. Tylko na szwedzkiej okładce obok twarzy tego chłopca, która tam nie jest czerwonawa na czarnym tle, tylko jest zielonkawa mm -hmm. na czarnym tle, jest jeszcze jakiś monstrum, coś jak. A la jakiś Głowa Pennywise a. Tak, tak? Właśnie jakiegoś klauna czy innej bestii. E, diabli wiedzą czego. No w ogóle, <głos> jakiś mind blow, o co nie, chodzi? że okazuje się, że ta, ta potworna. <głos> Okładka, jednak nie jest całkowicie wymysłem tutaj Amberka, tylko jest częściowo okładką oryginalną ze Szwecji. Wow, to chciałem ciekawostką się podzielić, bo ona jest brzydka, nie no mówmy się. Yes. Jeszcze to zdjęcie jest takiego zmazane, jakoś takie brzydkie po prostu. Początkujący Ale grafik stwierdził, że zrobił okładkę do horroru przepraszam tak. grafika, który tutaj odpowiadał za, za to wszystko, ale naprawdę wygląda to źle. I wyciął Cały straszniejszy czas... motyw, czyli klauna, nie zostawił tylko wyciął... chłopca. Ale to właściwie to, że wyciął klauna, to jest bardzo dobrze, bo to właściwie no, pasuje jak pięć do nosa, biorąc pod uwagę to, co tutaj de facto dostajemy, żadnych klaunów nie, nie, nie kojarzę z, z, z lektury tej opowieści. Mhm. Cały czas marzę o tym, żeby lingwista ktoś wreszcie w Polsce wydał w takiej formie, w jakiej na, na jaką ten autor zasługuje, żeby też zadbano o to. No wy też mówiliście o tym w, w swoim podcaście, tak tylko tutaj jeszcze powtórzę się i podpiszę się to pod tym, co, co wspominaliście, że ten twórca naprawdę zasługuje na to, żeby było go na polskim rynku więcej i żeby te wydania faktycznie wyglądały, no lepiej, bo uh -huh. jest to naprawdę ciekawy, ciekawy twórca i y, ja próbowałam sobie przed podcastem przypomnieć, kiedy ja czytałam tę książkę po raz pierwszy i jak to się stało, że ona w ogóle trafiła w moje ręce i wydaje mi się, że y, podobna historia jak twoja, y, Szymon, że też gdzieś y, trafiłam na jakieś tam taniej wyprzedaży w jakimś miejscu z, z tanią książką, bo tu jakaś w ogóle nak naklejka jest niedużą, niedużą ceną, ale warto stwierdzić, y, też fakt, że ta skandynawska literatura w roku, kiedy ta powieść się w Polsce pojawiła, no to już mieliśmy jakąś taką falę skandynawskich kryminałów, już było bardzo dużo edycji powieści Henninga Mankela, więc gdzieś tam... Tak, ale na... Amber akurat tak. po prostu jechał horrorami, do których dostał licencję, nie? To raczej nie było związane. No to też prawda, to też z, prawda z boomem ale... na Skandynawie, wydaje mi się. No ale ciekawe ile osób, no to tutaj w ogóle jest też taka zachętka, przyrównywanie tej powieści do twórczości Gaimana, nawet Stephena Kinga i ten King mm -hmm. to też jest akurat taki trop, który mm, bardzo często pojawia się, jeśli chodzi o recenzję Powrotów Zmarłych, ale to myślę, że za chwilkę tam sobie trzy słowa na y, i ten temat powiem. Tak, to ja tylko yy, nawiązując do Twojego życzenia powiem, że jakiś tydzień temu wyszła w Polsce życzliwość linkwista wydana przez Zyskiska. Totalnie niespodziewanie, tak? Wow. No i Mac niby ma w zapowiedziach cały czas książki linkwista, chociaż ostatnio, nie, nie pamiętam od kogo, ale ktoś mi mówił, że raczej się ich nie doczekamy, że są tam jakieś problemy natury formalnej, tak? I że prawdopodobnie Mac tego linkwista nie wyda, ale to też, to wiem z drugiej ręki, tak? Więc nie jestem pewny, na ile ta informacja jest aktualna i sprawdzona. Ale dobrze. przechodzimy do powrotów zmarłych i przez kilkanaście minut pewnie bezspojorowo porozmawiamy, a potem uh -huh. troszkę o szczegółach fabuły też podyskutujemy, co zaznacza oczywiście odpowiednim sygnałem dźwiękowym. W tej powieści trafiamy do współczesnego Sztokholmu, gdzie pewnego dnia elektryczność wariuje, ludzie cierpią na migreny, z nieba spadają dziwne larwy, a zmarli w przeciągu ostatnich podejrze dwóch tygodni, czy jakoś tak, uh -huh. wracają do życia. Powstają z grobów, budzą się w kosnicach i próbują wrócić do swoich domów. Tak dosłownie stanąć na nogach i pójść tam, gdzie na co dzień po prostu egzystowali. I w tej rzeczywistości śledzimy przede wszystkim trzy grupy bohaterów. Po pierwsze stand-upera Davida, Davida i jego młodego syna Magnusa. Dawida, którego żona dosłownie tuż przed tymi wydarzeniami zmarła na skutek obrażeń poniesionych w wypadku samochodowym, a teraz powraca do życia bez połowy twarzy. Po drugie poznajemy także starszą kobietę Elvi i jej wnuczkę Florę. Mąż Elvi, którym ta opiekowała się latami ze względu na jego zły stan zdrowia, powraca do domu, ale zostaje szybko przechwycony przez służby mundurowe, służby miejskie. I wreszcie po trzecie śledzimy losy dziennikarza Gustawa Malera, który jest świadkiem powrotu zmarłych w Kosnicy miejscowego szpitala i następnie udaje się na cmentarz, gdzie leży jego zmarły wnuk Elias. Maler wykrada ożywione ciało i udaje się z nim do swojej córki, a zarazem matki Eliasa, Anny. I to jest właśnie główne grono naszych bohaterów, chociaż no w powieści przewija się jeszcze sporo innych postaci i myślę, że Tyle na start wystarczy jako zajawka fabuły. Tak jest. Ja bym chciał tylko podkreślić, że właśnie z jednej strony śledzimy te indywidualne historie trzech rodzin, mhm. w których pojawiają się w sumie reprezentanci wszystkich możliwych pokoleń. Mamy małe dzieci, takie naprawdę małe nastolatkę, dorosłych, osoby starsze. A z drugiej strony też obserwujemy zmagania całego regionu, bo tutaj Sztokholm to nie tylko miasto, a no, rodzaj województwa powiedzmy upraszczając, mhm. cały region i też całego kraju, tak? czy może nawet całego świata, bo mamy doniesienia prasowe i inne dotyczące tego jak e, rząd, władze tak, e, służby reagują na to wszystko, tak? co robią lekarze co robi wojsko, etc. Więc mamy akcję prowadzoną niby kilkutorowo e, przez te wątki indywidualne ale jednocześnie też taki obraz globalny co mi się bardzo akurat podobało. No tak, jeśli chodzi o to, w jaki sposób Linkwist ugryzł tę historię, to przede wszystkim trzeba już na samym starcie powiedzieć sobie, że to nie jest horror. I całe to hasło związane z, wstającymi, z powracającymi z martwych osobami, to jest jednak jakiś taki przyczynek nie tyle do straszenia jako takiego i prezentowania czytelnikowi przerażających scen, ale do pewnego rodzaju kontemplacyjnego rozkminiania istoty ludzkiej egzystencji, egzystencji i ludzkich emocji, bo coś co Linkwist w swoich powieściach bardzo często robi, to jest jednak skupianie się na tym człowieczeństwie i na tym w jaki sposób ludzie reagują w wyjątkowo ekstremalnych sytuacjach. Tutaj bohaterami nie są te potwory, które się pojawiają i które są przez twórcę przetwarzane w zupełnie nowy sposób, tylko bohaterami są ludzie i jestem pewna, że dla niektórych czytelników, którzy sięgną po tę powieść właśnie z takim założeniem, że o, poczytam sobie książkę o zombie, to będzie to lektura raczej ciężkostrawna i do pewnego stopnia też nudna, bo e, jest Ale to... Ale dopiero myślę po jakichś, nie wiem, 100, 100 120, tak 150 stronach, bo sam początek, początek jest mega może intensywny. pójść w dowolnym kierunku mm -mm. i w ogóle właśnie te mm -mm. pierwsze, nie wiem, 100 czy ileś tam stron, to jest dla mnie 10 na 10, nie? Przez tak, to tak. ja płynąłem z y, takim zaangażowaniem, Takimi fajnymi emocjami, właśnie z takim zaciekawieniem, co tam się dzieje, co jest grane, akcja w tu, tu, skaczemy po tych miejscach, ale jednocześnie to jest uporządkowane, nie czuć chaosu. Mm -hmm. Mam wrażenie, właśnie też, że. Mam rzeczywiście wgląd w różne tutaj aspekty tej rzeczywistości. O tym nie powiedziałem, ale w książce pojawiają się fragmenty artykułów prasowych z doniesieniami na temat tego powrotu zmarłych, zapisy rozmów telefonicznych, mm -hmm. czy nie wiem, wywiadu lekarskiego przeprowadzonego z jedną z tych no, zmartwychwstałych osób. Mamy listy, raporty rządowe z rozpiską godzinową, z poszczególnymi wydarzeniami i tak dalej. Ja dzięki temu po pierwsze czułem skalę wydarzenia, że rzeczywiście to nie dzieje się w trzech domach na krzyż, tylko jest to jakieś tam masowe zjawisko, a po drugie mogłem jako czytelnik zajrzeć w miejsca niedostępne bohaterom. I to też było super. Ja mhm. znaczy nie zawsze lubię takie wtręty, ale tutaj moim zdaniem to był świetny pomysł i też Linkwist to bardzo sprawnie wpisał w całość. Tam co jakiś czas mamy takie przerywniki na te fragmenty, takie jak gdyby realnych tekstów. Ze świata przedstawionego i ich jest na tyle dużo, żeby rzeczywiście wzbogacać lekturę, ale też no nie ma ich za wiele, żeby jakoś nie wiem wytrącać z tej głównej narracji czy coś takiego. Wydaje mi się, że jest rzeczywiście w sam raz tego. A czy nie odczuwałeś w trakcie lektury właśnie takiego, nie miałeś takiego wrażenia, że te wtręty prasowe i rządowe są potrzebne również z innego powodu? Bo ja przez większość lektury skupiałam się bardzo mocno na tym, żeby jak najbardziej czuć się w to, w jaki sposób postępują bohaterowie, gdzieś tam pewną emocjonalną więź z nimi złapać. I w pewnym momencie złapałam się na tym, zapnęłam się tego, że, że ta książka i te poruszane kwestie są naprawdę bardzo ciężkie i bardzo trudne. To teraz akurat takie, no, banał tutaj strzeliłam, bo no, zaznaczaliśmy, że jest to opowieść o stracie, o żałobie, o przepracowywaniu traumy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ale też, o się, że te wtręty prasowe są też pewnego rodzaju dystansowaniem nas i one są wrzucane też właśnie w jakichś takich momentach, kiedy ta ciężka emocjonalnie historia robi się już nie do zniesienia i wtedy potrzebujemy jakiegoś takiego właśnie rozprężenia, żeby spojrzeć na te sytuacje nie tak na zasadzie obcowania z jednostką, tylko w bardziej takim poszerzonym charakterze. Chociaż ja się tak nie do końca zgodzę, bo ty wspomniałeś tam w pewnym momencie, że to jest jednak zjawisko szersze, ale ta skala i tak jest mikro w kontekście tego, jak tutaj twórcy innych opowieści o zombie, czasami prezentując te zombie apokalipsę robią to po prostu w skali światowej, a tutaj mamy tylko jedno województwo de facto, więc jakby spojrzeć na to w, w takich kategoriach, czy linkwist w obrębie gatunku i w obrębie opowieści o żywych trupach robi coś nowego, no to to, to jest pewnego rodzaju nowum, jakieś takie właśnie uściślenie, to z jednej strony, a z drugiej strony wydaje mi się, i też przeczytałam to w jednej z recenzji, i bardzo będę ciekawa Twojego zdania w tej kwestii, że ta książka, ta powieść jest reprezentantem, typowo szwedzkiego podejścia do wszelkich kryzysów, które mają miejsce w tym kraju, bo oni, Szwedzi, nawet w obliczu czegoś takiego, jak wstający z grobów martwi, podchodzą do tego wszystkiego w sposób taki potwornie racjonalny. Tam się pojawiają wszelkiego rodzaju komisje kryzysowe, jakieś takie sztaby, które mają rozwiązać ten problem. Oni wymyślają sobie, że ci wszyscy ożywieni staną się nagle częścią społeczeństwa. Kombinują w jaki sposób rozpisać przepisy, jak w ogóle stworzyć osobne prawo dla ożywionych. Zastanawiają się, kto powinien decydować o tym, czy bliscy tego ożywionego człowieka, czy to powinno być jakoś tak społecznie jednak ustalone wcześniej przez inne organy. I wydało mi się to bardzo właśnie ciekawe pod kątem prezentowania pewnego rodzaju obyczajowości szwedzkiej. I, no i właśnie powiedz mi, czy, czy ja dobrze rozumiem, czy, czy, czy to Ty też odbierasz to na zasadzie jakiegoś takiego zaprezentowania no, mentalności szwedzkiego społeczeństwa, czy jest to po prostu coś, co tylko tak sobie roje, ten szwedzki racjonalizm i takie uporządkowanie prawne? Tak i nie, okay. bo mimo wszystko, no to jest sytuacja tutaj ekstremalna, nie? I wydaje mi się, że rzeczywiście takie racjonalne podejście i pragmatyczne, trochę jak w Japonii też, nie? Kojarzymy mm -hmm. z Fukushimą na przykład, nie? Tak, tak, nie tak, panikujemy, tak, że tak, jest tak, dramat, tak. tylko po prostu organizujemy akcję pomocową, humanitarną, jednostkę, która nawet poświęci życie, ale pojedzie tam, jak gdyby ratować sytuację. No to wydaje mi się, że w Szwecji też jest coś takiego. Obecnego i Szwecja ma po prostu też masę rozwiązań systemowych wypracowanych na przestrzeni lat. Tak I, i znaczy, wiesz, ja też Szwecję znam bardziej z drugiej ręki. Tam mam kilkoro znajomych, i przez to, że się uczyłem tego szwedzkiego i tam trochę sobie czytałem jakichś artykulików nie? czy prasy mhm. szwedzkiej przez jakiś czas. Ale też wydaje mi się, że, bo, bo to brzmi tak, Trochę absurdalnie, ale jednocześnie tak. fajnie. nie? Pragmatyzm, racjonalizm tak, i tak, tak dalej. Tak. Ale wydaje mi się, że w tej książce jednak też jest trochę widoczne z jednej strony takie ludzkie podejście, czyli na przykład politycy wykorzystują to od razu, żeby się kłócić. Nie? Tutaj jest podany w, którejś, w którymś z tych wycinków prasowych, że tam prawicowa opozycja od razu oskarża rząd o, o właśnie niewłaściwe zadania, o spałe coś tam i tak dalej. Tak, tak. I tak jak pozytywne jest to, że rząd reaguje od razu, tak z tej narracji wynika taki obraz, że część tych decyzji jest niewłaściwa jednak. I mhm. tam też jest wątek Heden. Mhm. Heden jako takiego Takiej przestrzeni w mieście, takiej też aladzielnicy, której nie udało się zagospodarować, i jest teraz taką trochę dzielnicą pustostanów zamieszkiwaną przez jakichś tam bezdomnych wygnańców etc. Tam pada coś takiego, że schronienie znaleźli tam ci, dla których nigdzie indziej nie było miejsca i że niby tam policja przyjeżdża co jakiś czas, robi porządki, ale że w sumie nie wiadomo co z tymi tam mieszkańcami zrobić, no to nikt nie reaguje tak jakoś drastycznie, nie? ludzie udają, że nikt o niczym nie wie. I to był taki zarzut do szwedzkich władz. Ja nawet zacząłem szukać tego wątku. Nie? Aha. Znaczy szukać. No, nie zrobiłem wielkiego researchu, tylko wpisałem jeden Google i tam po szwedzku próbowałem coś znaleźć. I ja przeczytałem o takiej dzielnicy, ale nie w Szokholmie, a w Göteborgu, w Göteborgi. Pierwotnie tam był jakiś poligon, potem przeprowadzano tam różnego rodzaju zawody sportowe, zaczęto budować boiska, Coś zrobiono coś na kształt, nie wiem, wioski olimpijskiej i to wygląda tak, że są boiska, jest kilka dużych boisk obok siebie i y, jakiś tam parking i to jest otoczone przez właśnie już osiedla mieszkalne i tak dziwnie wygląda, nie? No bo z dotup ptaka to jest nagle taka dziura mm -hmm. w zabudowie z tymi boiskami i niby tam właśnie nie do końca wiadomo, co z tym dalej zrobić. Tak? Też się kłócą e, niby w lokalnych władzach, jak to zagospodarować. Nie wiem, czy to Heden tutaj w literaturze, czy w powieści było inspirowane tym Heden z Göteborgu, czy, czy może w Sztokholmie też jest taka dzielnica. No, pewnie wszędzie są jakieś takie zapomniane Dzielnice, nie. Więc y, możliwe, że Linkwiz bije do realnego problemu, ale właśnie tutaj mamy troszkę takie plusy i minusy nie? tego zachowania, że z jednej strony, okej, okay, szybka reakcja, pragmatyczna, racjonalna, ale niekoniecznie właściwa, nie. Mhm. A to, że cała ta, cały ten kryzys jest, jest też rozpisany na zupełnie inne obszary życia społecznego, to jest też w ogóle coś fascynującego i to jest też akurat jeden z takich ciekawszych aspektów całej tej opowieści, że nagle ci ożywieńcy, te osoby zmartwychwstałe stają się kartą przetargową pomiędzy właśnie polityką, pomiędzy medycyną, bo tam w pewnych momentach też pojawiają się jakieś informacje na temat tego, że będą przeprowadzane na nich jakieś badania, które posłużą w wykonaniu szczepionki, która uchroni nas przed śmiercią. Nie w ogóle jakiejś szczepionki, która no, przeciwko śmierci. No jak, to, jak to właśnie przedziwnie brzmi. Jednocześnie też pojawia się oczywiście wątek religijny, z którym ja, przyznam ci się, Szymas miałam chyba najwięcej problemów podczas lektury. To jest coś, co szalenie mi zgrzytało, co wydawało mi się taką rzeczą bardzo niepotrzebną, bo z jednej strony Rozumiem, że stający z grobów ludzie to jest jakiś taki skrót prowadzący nas w kierunku apokalipsy jakiegoś końca świata, ale w, w powieści pojawia się też motyw Matki Boskiej i objawienia przez telewizor, które się po, po pojawia jednej z, z bohaterek. W znaczy nie, nie, ono nie zachodzi, ona myśli, że ona zaszła No zaszło. tak, ale no tutaj ja doskonale rozumiem, co Jest autor... wątek mesjanistyczny, tak? Jest. Osoby, która tak, wierzy w apokalipsę tak, i wierzy, tak. że teraz właśnie e, trzeba się zwrócić ku absolutowi, tak? No I, to, I z tym wątkiem mam akurat bardzo dużo problemów, bo o ile jakieś takie społeczne czy tam polityczne tutaj rozgrywki, które są prezentowane, czy to właśnie poprzez te wywiady, czy fragmenty newsów, czy jakieś ogłoszenia rządowe, które się pojawiają, to to, to wydaje mi się ciężko Ciekawe i potrzebne, tak ten wątek mesjanistyczny jest tutaj właściwie wklejony, tak nie do końca wiem po co. Cała, cała ta sytuacja na linii wnuczka-babcia, bo one też na samym początku opowieści są zasygnalizowane takie rzeczy, że mają jakieś połączenie nad naturalne umiejętności wyczuwania i komunikowania się poprzez myśli, co w niektórych momentach w książce nie ma pra praktycznie żadnego zastosowania, a w obliczu finału no to też nie zostaje spuentowane w taki sposób. Ja z tą powieścią mam ogromny, ogromny problem pod takim kątem, że mam wrażenie, że Linkwist miał bardzo dużo pomysłów, które postanowił wrzucić do tej historii, ponieważ wydawało mu się, że one będą odpowiednie, będą pasowały, będą dobre, jakoś to wszystko fajnie zepną, ale nie wystarczyło mu pary, żeby doprowadzić to wszystko do jakiejś takiej odpowiedniej płyny, bo gdyby niektóre wątki z tej historii, z tej powieści powycinać, bardziej to być może skondensować i nie próbować grać na tylu frontach, to wydaje mi się, że byłoby to to z no, korzyścią dla, dla, dla całego odbioru tej, tej historii, bo generalnie jest to w moim odczuciu powieść dobra, Poza właśnie tymi elementami, o których, o których wspomniałam, że, że, że jednak bardzo się to wszystko rozwadnia. To tak jak ta moja wypowiedź teraz, mm -hmm. powinnam bardziej się tutaj zbierać w sobie i formułować takie czytelniejsze argumenty, ale akurat w przypadku rozmowy o tej książce bardzo trudno jest mi wyrazić, z czym ja właściwie mam problem, bo z jednej strony ona mi się podoba, bo to Lindquist, znam jego pisarstwo i je lubię i doceniam, ale tutaj to tak jakby zabrakło, wiesz, tego czegoś takiego mistycznego spełnienia powieściowego i jakiegoś takiego pierwiastka, który sprawiłby, że ja no, siedziałabym z rozdziawioną buzią, bo tutaj są dobre elementy, tutaj są dobre patenty i tutaj są doskonałe rozwiązania, rozwiązania fabularne, które odpowiednio poprowadzone byłyby no, czymś super, a jednak, a jednak tego nie ma. I ten właśnie wątek mesjanistyczny, od którego zaczęłam cały ten mój przydługi wywód, to jest jeden z tych, z tych konkretnych problemów, bo zawsze w przypadku takich opowieści gdzieś tam idziemy w kierunku takich rozważań, a to religijnych, a to filozoficznych i akurat nie spodziewałabym się po likwiście takich oczywistości. A, tutaj, a mnie się co? właśnie... Y podoba ten wątek. Czy Naprawdę? Samo jego wprowadzenie wydaje mi się naturalne bardzo. I podoba mi się, że Linkwist nie poszedł w to, jak te wątki są zazwyczaj prowadzone, a zazwyczaj idziemy w radykalizm bardzo szybko. nie? Czyli jeżeli pojawia się jakaś apokalipsa, koniec świata, czy sytuacja skrajna, krańcowa, doświadczenie krańcowe, no to od razu pojawiają się fundamentaliści i sytuacja eskaluje czy znaczy teraz mam w głowie akurat mgłę Stevena Kinga ale przede masz, wszystkim. Ale wątek Elwi i tych apostołów wszystkich, którzy z nią wędrują, którzy chodzą z tymi ulotkami. No co? No, no, przecież to znałem bebolą. Tak, ale właśnie to pokazuje, że tak naprawdę w rzeczywistości może to nie, by, nie wyglądałoby jak we mgle Stephena Kinga, nie? Żebyśmy mieli panią Karmody i po prostu mhm. e, nagle sektę, która jest gotowa zabijać, tylko że prędzej to by wyszli z tego tacy... No, Świadkowie Jehowy, jak tutaj. Mnie się gdzieś tam to podoba, bo dla mnie to jest naturalne, nie że starsza pani, która gdzieś tam jest e, no, wierząca, religijna, można by nawet powiedzieć, że jest dewotką do pewnego stopnia, że ona by poszła w takim kierunku i samo śledzenie właśnie jej procesu myśliowych mi się podobało. Sam wątek mesjanizmu, to ja bym chciał spoilerowo gdzieś tam może rozwinąć. Nie podoba mi się jego rozwiązanie, jego finał troszkę. Okay. Ale samo jego pojawienie się i prowadzenie moim zdaniem było ciekawe poznawczo i Dlaczego też mi się to podoba? Bo w przeciwieństwie do filmu, tutaj mamy te doświadczenia indywidualne i kolektywne jednocześnie. Podoba mi się, że każda z tych postaci, które ja gdzieś tam na początku wymieniłem tutaj, przeżywa powrót zmarłych inaczej od reszty. Że rzeczywiście dla każdej postaci to jest gdzieś tam szok, tak? I mhm. to budzi pewne, do pewnego stopnia podobne mechanizmy u tych bohaterów, ale każdy jednak reaguje intelektualnie, emocjonalnie inaczej. Elwi, na przykład, czyli ta starsza pani, ona nie tęskniła za swoim mężem, bo ostatnie lata jej, jego no, życia był to były dla niej... Opiekowała się nim, tak. Tak, fizyczna była to dla niej fizyczna i psychiczna męczarnia. Musiała się nim zajmować i de facto jego śmierć, tego męża, to była ulga. Więc jego powrót dla niej nie jest tym właśnie hmm. spełnieniem marzenia absolutnie, tylko wręcz takim powrotem tych negatywnych wspomnień, co jest w ogóle mega ciekawym, smutnym też i no, emocjonalnie ciężkim, ale mega ciekawym też poznawczo wątkiem. Flora, ta i wnuczka, ona w sumie w ogóle się nie przejmuje chyba tym powrotem dziadka. Ona bardziej zaczyna analizować to, że świat, jako konstrukt, w którym istnieją jakieś stałe i pewne elementy, zawalił się dla niej. Tak, że mhm. e, gdzieś tam e, co z tego, że jest młoda, ma całe życie przed sobą i tak dalej, że wszystko, w co dotychczas wierzyła, no to teraz musi przestać w to wierzyć, no bo skoro nawet śmierć już nie jest stała, skoro zmarli, mogli wstać z grobu, no to wszystkie zasady tak fizyczne i inne mogą się zdezaktualizować tak z dnia na dzień. A Flora e, Dawid... jest w ogóle fantastyczną bohaterką, mhm. to tak ci jeszcze wpadnę w słowo tutaj, może w tym, w tym momencie, bo dla mnie ona jest uosobieniem właśnie jakiejś takiej dziewczyny, która bardzo mocno czeka na tę apokalipsę. Nie? Ona już wie, że świat się kończy, że coś pewna stała, tak jak to przed chwilą przepięknie określiłeś, została no, przekreślona i żyjemy w zupełnie nowym porządku. I ona obserwuje. W przypadku właśnie tej bohaterki bardzo podobało mi się to, że wydaje się być postacią czującą i wiedzącą trochę inaczej, ale w niektórych momentach to w sobie zagłusza poprzez tę głośną muzykę w słuchawkach poprzez gry komputerowe, którymi się odcina od tych swoich zdolności, podczas gdy jej babcia wykorzystuje właśnie ten swój dar, żeby komunikować się z absolutem i żeby szukać drogi ku odkupieniu. Przepięknie są akurat tutaj zniuansowane niektóre kwestie na zasadzie tak typowo budowania bohaterów, bo no, no, no Flora jako ta buntowniczka i Elwi, tak jak wspomniałeś, religijna starsza kobieta utożsamiająca z zupełnie inne spojrzenie na świat, zupełnie inne doświadczenie właśnie pokoleniowe. To, a przy tym to przyjaciółki. Super. A, mhm. przy, a przy tym one też znakomicie się pomiędzy sobą dogadują, chociaż to mam, mam nadzieję, że też później jeszcze poświęcimy parę słów temu wątkowi związanemu z telepatią i z tym, jak odczytywanie wzajemnie swoich myśli doprowadza niektórych bohaterów mhm. też do mhm. jakiegoś mhm. takiego autodestrukcyjnego pędu, ale to w tym momencie utniesz żeby no, za tak, dużo tak, tutaj tak, nie tak, zgadzać. Tak. Mhm. E, Dobry, ale właśnie mamy te dwie postawy. Nie? Dawid jest załamany utratą i tym nagłym powrotem żony i on nie wie totalnie, co zrobić. Tak? Nie potrafi się odnaleźć tej sytuacji i jednocześnie hmm. napędza go taka czarna rozpacz, bo czuje, że w pojedynkę nie poradzi sobie jako ojciec. Nie? Że bez tej swojej ukochanej, która tam zajmowała się no, różnymi obowiązkami, w tym też wychowywaniem syna, że teraz on sam tego nie ogarnie. Magnus, czyli ten syn, on jest jest na tyle młody, że on totalnie nie rozumie, co właściwie zaszło. Nie? On jest tym dzieckiem, tak. które e, gdzieś tam no, trochę się martwi i tak dalej, ale jeszcze nie rozumie powagi sytuacji. No, dla niego mama to nie jest mama, tylko brzydka istota, która wydaje mu się ohydna, nie? co zresztą też w pewnej scenie wybrzmiewa i doprowadza do tragicznych konsekwencji. Mhm. Mhm. Taki typowo właśnie dziecięcy dziecięce sposób pojmowania. A propos Dawida, to też bardzo podoba mi się w konstrukcji tego bohatera to, jak dużo ze swoich jego, że zawodowego doświadczenia. Wydaje mi się, że Linkis przeniosł do tej postaci, bo on przecież przez ponad 12 lat pracował jako stand występował scenicznie i to w jaki sposób Dawid w niektórych sytuacjach nie jest w stanie wydobyć z siebie głosu i w ogóle nie bierze w swoich myślach, nie dopuszcza do tego, żeby mógł występować i żartować z niektórych rzeczy. To też jest super, w jaki sposób w pewnym momencie coś, co było jakby naturalnym i takim nieodzownym elementem jego charakteru staje się dodatkową blokadą i, i, i sposobem radzenia sobie w tej trudnej sytuacji albo właśnie czymś, co prezentuje, że sobie nie radzimy i nie potrafimy nawet dystansować się w taki sposób i nie możemy żartować. Super, to jest jak... I tego mi brakło w filmie, nie? bo tam też tak. jest wątek tej jego pracy, ale on jest totalnie bez znaczenia, a w książce my to eksplorujemy, mamy mhm. przemyślenia na temat tego, czy on będzie w stanie kiedykolwiek zażartować, a co dopiero teraz na drugi dzień pójść do pracy, tak? A jeżeli tak. nie będzie, no to co, to co będzie dalej, robił, tak? Właśnie. Skoro całe jego życie mm -hmm. to jest właśnie ekspresja, ekstrawagancja, żarciki, tak? A tu nagle no, nie jest w stanie nawet, nie wiem, zamienić kilku sensownych zdań z tym synem, tak? A hmm. co dopiero żartować sobie na scenie przed obcą, czy nawet i swoją publicznością. No, mhm. tak jest. Mamy jeszcze malera i Annę, no i maler jest zdesperowany. Tak, on próbuje traktować tego no, wykopanego z grobu wnuczka Eliasa jak żywego chłopca. On wypiera fakty. I stara się upodobnić no, praktycznie mumie do normalnego ciała i nauczyć się ludzkich odruchów. Tak? Mm -hmm. Tam stara się zadbać o nią fizycznie, ale też właśnie jakoś się stymulować bodźcami. I ma nadzieję, że no, po jakimś czasie te ludzkie odruchy wrócą. A Anna natomiast chociaż bardzo pragnęła powrotu syna. Ona nie rozpoznaje ukochanego dziecka w tej mumii, tak, w mumii Eliasa. Tak. Ona dostrzega ten zniszczony fizyczny, tak zewnętrzny kokon, ale z drugiej strony, przez to, że doświadcza tej telepatii, no, to, to jej pozwala nawiązać kontakt z synem. Tak? Więc z jednej strony ona totalnie nie wierzy w ten happy end, ale idzie trochę tak za, za tym swoim ojcem, tak za dziadkiem Eliasa i e, mhm. no, tam mamy taką historię trochę renegacką, tak ucieczki. Mm -hmm. Ale to też jest bardzo, bardzo interesujący wątek, bo ja z tego swojego seansu filmu pamiętam, że tam postać Anny, chociaż wygrywana kapitalnie, to wydawała mi się taką bardzo wycofaną, taką oschłą, nieprzestającą, a tutaj jak, jak czytałam tę książkę i próbowałam sobie niektóre rzeczy pozostawiać na zasadzie tego, co zobaczyłam w filmie i to, w jaki sposób Linqvist zapisał te postaci, to ona jednak jest może trochę zbuntowana, może trochę nieprzystosowana, ale też próbuje z tym ojcem rozmawiać. Zamienia z nim więcej niż, więcej zdani niż jej filmowa, jej filmowy odpowiednik. No a z drugiej strony jeszcze przyjrzyjmy się chwilę Malerowi, który jest praktycznie nośnikiem jednego z najbardziej emocjonalnych i najbardziej ciężkich wątków tej powieści, bo sama ta historia kochającego dziadka, który jak tylko zauważa, co się dzieje, to pierwszą, jedną z pierwszych rzeczy, które robi, to udaje się na cmentarz i wykopuje... Trumnę ze swoim ukochanym wnuczkiem. I ta scena, właśnie wykopywania dziecka na cmentarzu, to jest jedna naprawdę z mocniejszych rzeczy, jakie czytałam w ogóle. Strasznie jakoś tak to na mnie oddziaływało, kiedy sobie wyobraziłam, po prostu zwizualizowałam w umyśle to, jak cała ta sekwencja mogła przebiegać, jak ją Lindquist dopisywał. Tak, I bo mamy starszego faceta, który czuje tę nadzieję, że jego wnuk może wrócić do życia i z jednej strony. W to, te to, to, to trumne, te dźwięki, te, te obijające się w środku klocki Lego, które zostały zakopane razem z Eliasem. To jest wszystko upiorda, ale jednocześnie też y, y, niesie w sobie jakieś takie właśnie przerażające pokłady nadziei, bo to generalnie o tym też jest ta książka. Jest taki pewien refren, który się przez całą tę powieść przewija, pojawia takie, takie zdanie, że po, śmierć sprawia, że czujemy się bardzo mocno samotni i każdy z tych bohaterów, którzy, których obserwujemy w przeróżnych sytuacjach, to próbują oni z, tym, z tą swoją samotnością walczyć na przeróżne sposoby. Czasami desperackie, czasami no, irracjonalne, czasami buntownicze, ale to wszystko prowadzi nas jednak do takiego wątku, że Chciałoby się mieć więcej czasu, żeby spędzić z tą swoją ukochaną osobą i w momencie, kiedy jesteśmy już pogrążeni w takiej bardzo głębokiej rozpaczy jak chociażby Malner, to no, chwytamy się po prostu wszystkiego i, i zrobimy wszystko, byleby tylko mieć te malutko, ten malutki pro, promek nadziei i, i a nuż się uda. Przerażające Taka to więc. jest też starszy facet, który już jest chorowity i on nawet nie ma siły, tak? I on tam walczy też ze swoją słabością, ze swoim ciałem, czego na przykład właśnie w filmie też mi zabrakło, a to są bardzo poruszające, dramatyczne, mocne sceny, tak? Gdy on się stara się ten grób gdzieś tam rozkopać, ale nie może stara się trumne, przez jakiś moment tak, nie wydobyć, tak. ale nie może, tak? Gdy stara się ją otworzyć, ale też mu to nie idzie. Teraz się trochę śmieje, tak? No bo to już brzmi tak ad absurdem, trochę jaś fasola, ale gdy się to czyta... To jest to potworne. No to po prostu ma się ciary gdzieś tam na plecach, nie? Tam podniesione brwi wysoko i serce przyspiesza, tętno przyspiesza, no. Tak, i z jednej strony każda z tych postaci i też te inne, które tam się pojawiają, bo też mamy, nie wiem, tam ojca Ewy, mamy córkę Elwi i w ogóle tam małżeństwo rodziców, Flory, brata Flory i tak dalej, ale no to już nie będziemy w takie szczegóły mhm. teraz wchodzić. Każda praktycznie postać przeżywa te wydarzenia troszkę inaczej, co mi się strasznie podoba, ale z drugiej jednak strony, to też jest doświadczenie kolektywne, tak bo jest. powieść pokazuje, że ludzie ani państwa, rządy czy służby porządkowe, nikt tak nie jest gotowy na powrót zmarłych. I po drugie, że to wcale nie jest spełnienie marzeń ludzi w żałobie, coś takiego, oraz że tego typu szokujące doświadczenia e, mogą doprowadzić do absurdalnych decyzji i zachowań. Czyli coś, co mamy w filmie. z drugiej filmie. strony Szymas, czy powinniśmy, czy powinniśmy być gotowi na coś takiego, to, to też warto sobie po, po, powiedzieć, czemu to wszystko ma służyć. I ja się złapałam podczas lektury też mocno na tym, że Linkwist, tak jak niektórzy inni pisarze bardzo często używają symboli jako pewnego rodzaju skrótów i prezentowania oczywistości w takiej właśnie skondensowanej formie, tak lingwist do tych stosowanych przez siebie symboli dopisuje całą masę poukrywanych znaczeń, przez co ten odbiór, no tutaj trzeba się trochę pozastanawiać jednak przy tej powieści. no nie, to, to, to nie jest tak, że weźmiemy sobie tę książkę i będzie to taka lekka, popołudniowa, łatwa lektura. Tym bardziej, że on też bardzo często odpływa w kierunku jakichś może trochę filozoficznych rozważań. To, to, to, ja tam na początku użyłam takiego określenia, że jest to w paru momentach powieść kontemplacyjna. No to, to tak jest, że tutaj z, jedno, z jednej strony skupiamy się na tej całej psychicznej warstwie, na tej emocjonalności. Ale tutaj też są stawiane pytania o, o inne kwestie. I to o kwestie takie, które których nie spodziewalibyśmy się w ogóle znaleźć w takiej powieści. No bo jak... Ale to dlatego, że on oddaje głos tym bohaterom, nie? że mamy takie strumienie świadomości jak gdyby tych różnych postaci. A wiesz, że większość recenzentów ma z tym problem? Spotkałam się z jedną z takich opinii, która, w której odbiorca, i to zresztą chyba jakaś włoska recenzja była, nie pamiętam, no już nieistotne. Recenzent opisując swoje odczucia związane z lekturą tej powieści, wspomniał, że że nie przekonała go do końca poprzez to, że bohaterowie mieli w sobie tak mało życia i tak mało właśnie jakichś emocjonalnych cech charakteru, które sprawiłyby, że w jego odczuciu byliby postaciami z krwi i kości. On tam użył takiego określenia, że mają w sobie jeszcze mniej życia niż ci, niż te zombie, które pojawiają się w książce. Ja wtedy po prostu czytałem te słowa złapałam się za głowę i Zresztą do, to, to takie się we mnie po prostu pytanie pojawiło, że ej, czy my naprawdę czytaliśmy tę samą książkę, czy to coś jest nie tak? Znaczy, no Znaczy, Może Dawid, tak? który jest po prostu totalnie zapadnięty w siebie, czy coś. No to on ma mało życia. Ale, ale to też jest jakaś forma reakcji. To też jest być może sposób psychologicznego reagowania na krytyczne. No sytuację. Nie być może, no na pewno, tylko no tak, cho no. po prostu wydaje mi się, że tutaj znaczy wiadomo, że każdy jest szokowany i trochę przybity, i czy tam taki no, zdezorientowany, ale dla mnie on, każda postać ma wystarczającą cech charakteru mhm. i i podoba mi się, że są cechy wspólne, ale jednak no, te, też ta indywidualność jest na całkiem sporym poziomie zachowana. I ty powiedziałeś, że to nie jest horror. No ja jednak tutaj aż y, trochę bym trochę tego bronił y, te, tego przynależności gatunkowej, bo po pierwsze, to ten powrót zombie, a znaczy nie zombie, tylko zmarłych, tak? On jest tą rysą na rzeczywistości. Nie tutaj pęka ta zasłona, mhm. e, miesza się porządek rzeczy, co jest typowo horrorowe, i nawet właśnie taki weirdo-egzystencjalny horror tutaj mamy, nie pod tym kątem. A, okay. Po drugie, Lindquist serwuje nam horror cielesny przecież, bo nie wiem, jak ty reagowałaś, ale ja. Oj, reagowało. No właśnie, tak. odbierałem jednak tutaj różne sceny dosyć intensywnie, bo powiedzmy Dziura sobie wprost... w głowie albo scena z kąpielą o matką. Tak, zmarli są tutaj w kiepskim stanie. Ewa, jak już powiedzieliśmy, nie ma połowy twarzy, czytamy tak jak Bogusia powiedziała teraz o dziurze w jej głowie. A Elias jest niemalże mumią, tak? Mumią, we wnętrzu której zebrały się gazy gnilne. I my mhm. czytamy między innymi o tym, jak dziadek próbuje go umyć, mhm. e, nawilżyć jakoś jego e, wysuszoną skórę e, kremami, wypchnąć gaz z jego jelit, ale jednocześnie no, nie wyrwać mu tych trzymających się na słowo honoru e, włosów, nie uszkodzić go jeszcze bardziej, nie, nie złamać tego ciała, tak? Czy coś takiego. Ja to teraz mówię tak szybciutko, nie wymieniam bardziej jako przykłady, ale to są sceny, które tutaj troszkę trwają. Tak? No, My czytamy jeszcze... o tej kąpieli tam przez kilka tak. kapitów czy kilka stron, już nie będę teraz strzelał, ale to, to jest gdzieś tam doświadczenie, tak, czytelniczek, żeby przez to przebrnąć. Tam jest jeszcze przecież ta scena z Topielcem, który się pojawia i w pewnym momencie dostajemy taki opis, że gdzieś tam w jego wnętrzu po prostu pełznie jakiś węgorz, nie? Więc no to wszystko mm -hmm. jest bardzo takie, no, intensywne i obrazowe. Jesteśmy sobie w stanie No i scena to, z Królikiem też przede wszystkim, no tak? Ale też z ci inni niektórzy e, zmagli, którzy powrócili, tam jest jakiś pan bez na przykład, czy coś. Tak. O. To jak sobie to obrażałem, to, to, to nawet nie chodzi o to, że to jest obrzydliwe, tylko że to, to we mnie wzbudzało niepokój, nie? że tak... Y na przykład właśnie czytając o tej kąpieli, to nie jest tak, że sobie myślałem, ble, nie jest, wymiotuję, zaraz, nie wiem, odbija się, czy coś takiego, tylko mhm. sobie pomyślałem, Jezu, to musi być straszne przeżycie, nie? Ten facet chce wierzyć, że to dziecko, że, że to jest to dziecko, tak, które stracił ten, ten wnuczek i że wszystko będzie dobrze, ale no on wy, wy, wypycha tak z jego ciała gazy gnilne, Jezus Maria, tak? Jak mhm. ja teraz to mówię na głos, nie? To mhm. mrużę oczy i robię dziwne miny, a w trakcie mhm. lektury to w ogóle... O, no wykręca to, prawda. No, oddziaływało bardzo silnie i tego nie jest może jakoś bardzo dużo, ale no, na tyle, żeby to jednak mogło na przykład też może kogoś nawet zniechęcić, jak ktoś jest delikatniejszy. Też pamiętajmy, że mówimy o dziecku, tak? To, to nie jest, nie wiem, to samo co strzelanie do zombi w jakimś tam, nie wiem, Left 4 Dead, tak? Tu mamy dziecko zombie, które ma pewne delikatne ludzkie odruchy i jest mała nadzieja, że stanie się może na powrót człowiekiem, bo nie wiemy jak, co tutaj zaszło, jak to się skończy, ale jednocześnie mhm. no, de facto jest mumią, tak? jest no, trupkiem, tak? śmierdzącym, no. rozkładającym się, rozpadającym się. No ale tak. właśnie, bo jako tak to teraz wejdziemy do po prostu takiego pokoju z dyskusjami, że trzymajmy się. Ale de facto, kiedy myślimy o horrorze, to jednak bardzo mm, kojarzymy ten gatunek z takim dość y, dużym natężeniem y, właśnie takich scen i być może wspominając o tym, że to w moim odczuciu nie jest horror, użyłam jakiegoś takiego skrótu myślowego, który teraz spróbuję mhm. trochę rozwinąć, bo pod pewnymi względami oczywiście jest to, jest to taki rodzaj literatury, który możemy gdzieś tam z tym horrorem pożenić, ale on może być dla, właśnie dla takiego casualowego odbiorcy tego gatunku. Do tego może być za mało jednak, albo może to być po prostu, tak jak przed chwilą Opowiadałeś o tym, że to nie jest takie aż mocno ohydne, takie wywołujące po prostu ok okropne ciarki albo cofki. Chociaż może dla niektórych być, ja mówię tak indywidualnie. Nie, nie? Tak, ale tutaj wydaje mi się, że żeby niektóre z tych scen zarezonowały z odbiorcą, to trzeba jednak yy, do lektury wnieść jakiś wkład emocjonalny. Te emocje to będzie po prostu taki refren całego tego podcastu. Żeby zrozumieć powagę sytuacji i przerażenie towarzyszące osobie myjącej swojego zasuszonego wnuka w wannie i właśnie wypychającej te gazy z jego jelit, to trzeba najpierw uświadomić sobie, jaka więź łączy te dwie osoby i potem, idąc tym tokiem emocjonalnym, uzmysłowić sobie, jaka ta sytuacja jest w ogóle przerażająco i trudna, bo czasami... I, i racjonalna, I, nie? W sensie... Tak, tak, to też, Albo, bo czasami wiesz, no tu zaraz będziecie wszyscy na mnie krzyczeć, ale horror jednak bardzo często jest utożsamiany z jakąś taką prostą makabrą, z, jakim, z jakimś takim operowaniem oczywistościami, a tutaj linkwist tak jakby właśnie w obrębie tego gatunku stworzył dla siebie zupełnie nową niszę, zupełnie nowe miejsce, które jest po, w którym strach, obrzydzenie, jakieś takie właśnie reakcje, które są wywoływane w czytelniku muszą być jednak powiązane z związkiem, jaki mamy z postaciami, które, które pojawiają się, się w tej historii. Tym bardziej to wszystko jest istotne co mówię teraz, że w pewnym momencie ta powieść w, tej, w tym ostatnim zupełnie akcie skręca w kierunku jakiegoś takiego mm, horroru już bardziej oczywistego, bo nagle tam tych scen jest coraz więcej, coraz więcej. One się nawarstwiają, pojawiają, idą w kierunku jakichś takich już nawet bardziej drastycznych opisów. I to Ale a po po... też tam ten symbolizm skacze, nie? Bo tam już się pojawiają. Tak. No, i, I ten mesjanizm trochę eskaluje. I mambożambo wszelakie, I tak te wątki nadprzygodzonych umiejętności i wątek w ogóle pewnego rodzaju personifikacji śmierci. Tak to pewnie właśnie w zrobimy strefę spoilerową, mm -hmm. więc rzeczywiście ta końcówka jest myląca, ale w ogóle ja też tak sobie myślę, że połowę tej książki można czytać jak taką powieść wręcz Zobaczymy. trochę sensacyjną, nie? ale też jako kryminał taki, nie? bo mamy tutaj nagły kryzys w kraju, mamy ten zwłaszcza ten wątek Malera, nie? który de facto ucieka, mm -hmm. nie? jest na wygnaniu pewnego rodzaju z tą córką. I ja akurat te fragmenty troszkę tak czytałem, no bo wiadomo, tam też mamy bardziej ten obyczaj, dramat no ja cały czas obecny, tak. ale sam ten wątek tutaj ucieczki sprawiał, że ja to czytałem, w sensie mam wrażenie, że to można czytać jako trochę taką książkę rozgrywkową też nie? i jakoś tam z tego może i radochę czerpać no Ja bardziej jednak, jeśli już miałabym się mocno skupić na jakichś takich gatunkowych przynależnościach, to ja jednak szłabym bardziej w kierunku jakiegoś takiego, no, ciężkiego dramatu psychologicznego. Ten horror, też tam gdzieś pobrzmiewają echa, no i te wspomniane przez ciebie faktycznie wszystkie sceny związane z horrorem cielesnym i z jakąś taką przemocą wprost, która też w tej mhm. książce się pojawia. No ale dla takiego właśnie czytelnika oczekującego tylko i wyłącznie takich atrakcji, no to to nie będzie. No, ale pewnie. no to wiesz, no, jeżeli ktoś, odczy... no ale to jest w ogóle miks taki, nie, trochę gatunkowy, więc no to to ale każdy to może być sprawdza? niezadowolony. Właśnie, bo Fan mi. dramatu też może stwierdzić, że bez nadzieja, nie. Fan jakiegoś, no. nie wiem, misterii, też może każdy myślę może się odbić, ale każdy jednocześnie może się zachłysnąć i dopłynąć do końca, gdzieś tam w miarę zadowolony, nie wiadomo jak ten finał podejdzie, ale no ale i tak myślę, że podróż może być warta podjęcia ryzyka. Ale wspomniałeś o tym obyczaju, to podkreślmy obyczaj, ale skandynawski. Właśnie Bo tutaj tak. jest taki jakiś straszny fatalizm momentami. No tak. I Agnieszka o tym mówiła, że to jest ciekawe, że Lindquist wymyślił to wszystko jeszcze przed pandemią COVID-19. Tak? Mhm. Bo rzeczywiście tutaj masa rzeczy się pokrywa z tym, co my przeżyliśmy tak? sami w trakcie pandemii. Ale strasznie mi się podobało tutaj e, na przykład e, jak Flora na drugi dzień po przebudzeniu się tych dwóch tysięcy martwych Szwedów idzie z kolegą, e, z Piterem bodajże po zapasy mhm. e, na zakupy i okazuje się, że życie na zewnątrz e, toczy się swoim rytmem. Tak po prostu. Wszystkich nie? to obaszło, nie? Tam pada cytat, jakby nic się nie stało. Nic, I, nic, I z jednej strony, tak. to, to, to, jak to czytałem, nie, to to brzmiało absurdalnie. Ale jak potem sobie pomyślałem, nie wiem, o pandemii czy o wojnie nawet, nie teraz na Ukrainie, no to w pewnym sensie tak jest. Jest jakieś może miejsce, gdzie jest to ognisko zapalne, nie? gdzie w tym momencie lecą bomby, ale cała mm -hmm. reszta, jak gdyby ludzkości, no stara się żyć dalej, tak po prostu, nie? Gdyby Musimy funkcjonować, nic. nie? Właśnie. Tak, nie to... wiem. Rodzina moich studentów była na obszarze zagrożonym i tam jedna osoba dostała wiadomość, że tam bomba trafiła obok ich domu, ale ta osoba była u mnie na zajęciach w Łodzi, nie? I uczyła się niemieckiego na przykład. Czy w trakcie pandemii też, no może i zdalnie, ale gdzieś tam człowiek trochę, wiadomo, że przez dłuższy czas, no to, to też miało negatywny wpływ na nas wszystkich pewnie, mhm. ale zwłaszcza na początku to tak się wiele nie zmieniło, nie? w pierwszej fazie. Bo to też jest trochę książka o tym, że każdego rodzaju wpadanie w taki dołek i w jakąś taką czarną rozpacz i skupianie się tylko i wyłącznie na tych swoich negatywnych emocjach, to do niczego dobrego nie doprowadzi. I fakt, że mhm. no, my cierpimy w tym momencie, jest nam źle, bo no, straciliśmy kogoś najbliższego, życie nam się załamuje, etc., etc. No to w, w skali globalnej, to to się... To, nie ma znaczenia, nie? Ziemiać się nadal kręci. W, ludzie produkują filmy. Mm -hmm. Jakieś konflikty zbrojne się toczą. Na drugiej stronie globu po prostu też nie wiem, ktoś na, na kogoś poluje. Dzieją się też piękne rzeczy oczywiście. Właśnie w tej chwili, kiedy rozmawiamy, no, ktoś się rodzi na świecie, ktoś umiera. To wszystko się dzieje. Jest to znego rzeczy. Ktoś umiera. <śmiech> Przepraszam. Wiesz, że to Przepraszam. Ale śmiesznie wyszło. No, tak. no ale, w, w, bo w tej książce... Ktoś wiesz, zły umiera. Ktoś umiera. Ktoś zły umiera, dobra. Trzyma się, wybiłyśmy teraz z rytmu. Dzieją, dzieją się w każdym razie rzeczy, no takie codzienne, po prostu związane z życiem. Ale to jest fascynujące, nie? Tak, że nawet, tak. znaczy, pandemia to też był dramat, nie? to też był szok dla wszystkich, ale mimo wszystko e, pewne rzeczy się nie zmieniają. I tutaj ten wątek tego, Gdy że się nic się nie dzieje, on powraca, co też jest fajne, bo tworzy pewnego rodzaju ramię fabularną, bo mhm. e, jest taka ta rozmowa, czy rozmowa ten strumień świadomości Flory, na drugi dzień zaraz po tych wydarzeniach i pod koniec też tutaj nawet sobie cytat wypisałem, cytuję Elvi marzyła, żeby coś się wydarzyło. Była pewna, że coś się wydarzy. Coś, co zmieni Szwecję na zawsze. I rzeczywiście coś się wydarzyło. Ale czy coś zmieniło? Nic. I to nic, nie? To, mhm. to, znaczy, ja się teraz trochę śmieję, ale to jest taki to negwowy jest wręcz taki śmier, taki nie? bo fatalny, to pokazuje, nie? że tak. nawet jakieś najbardziej dramatyczne, traumatyczne, dziwaczne, absurdalne, paranormalne wydarzenia no rzeczywiście nie muszą wcale nic zmienić, nie? że w, ludzie mogą... Przejść obok nich niemalże obojętnie albo po prostu zareagować w związku z bezsilnością, to nienawiścią, agresją czy czymś i, i, i smuteczek, nie? I koniec. Ale wydaje mi się, że coś jednak się w tej powieści dzieje i że jest coś nieodgadnionego, na co być może nie wszyscy czytelnicy zwrócą uwagę, bo nie wiem, czy ty miałeś w trakcie lektury takie myśli, czy odczytywałeś tę powieść w taki sposób, ale ja bardzo intensywnie szłam w kierunku jakiegoś takiego mocno ekologicznego przekazu. No bo zobacz, w jakich sytuacjach, w jakiej sytuacji dochodzi do tego, że martwi powstają z grobów i ożywają w wyniku jakiegoś przedziwnego elektromagnetycznego wyładowania, które dzieje się na skutek nie Zaskakującej ogromnej fali upałów. To tak jakby zniszczone środowisko w pewnym momencie. Y sprawiło, że jakaś równowaga została zaburzona i dzieją się rzeczy no, nieodpowiednie. Co ciekawe, bardzo, bardzo interesujący artykuł znalazłam w trakcie researchu do tego naszego spotkania, który też skupia się na odczytywaniu akurat tej powieści Linkwista jako echo horror i jako to, że w niektórych momentach tej fabuły jest bardzo dużo symboli poprzemycanych, które no, są potwierdzeniem właśnie, argumentem za tym, że jest to też opowieść ekologiczna, bo twórca tego artykułu powołuje się na przykład na postać tego wykopanego z grobu chłopca, który wydaje się właśnie przez to swoje zasuszenie, przez to swoje zmumifikowanie taką... Takim symbolem jakiejś właśnie suchej ziemi po, po tej fali upałów. I to, że jego dziadek karmi go słoną wodą albo wciera w niego jakieś preparaty, które mają go nawilżyć, co się z kolei komponuje też z, ze sceną burzy w książce, że to wszystko się plecie z, z sobą i, i stanowi jakąś taką dodatkową warstwę interpretacyjną. Nie wiem, czy też, bo w ogóle... Ja bardzo często myśląc o linkwiście widzę mm, jego fabuły w takich realiach typowo jesiennych. Ja czytając powroty zmarłych widziałam jakieś mgły, jakieś pustkowia, jakiś gnijący świat i za każdym razem, kiedy w fabule pojawiał się sygnał, że to się toczy w sierpniu podczas jakiejś właśnie ogromnej fali upałów, to było dla mnie takie irracjonalne i zaskakujące i wybijało mnie to bardzo mocno z, z, z rytmu powieści, nie, bo nie wiedziałam w jakim momencie, gdzie w ogóle jestem w tej książce, bo to, to, to wszystko jest to właśnie takie jakieś depresyjne, dołujące, że nie pasuje do tych y, radosnych letnich okoliczności. No A, a propos tego eko-horroru, to, to, to, to nie wiem, czy też chociaż przez chwilę przyszło ci coś takiego do głowy? Znaczy jak teraz wspomniałaś o Eliasie jako suchej ziemi, to ja zacząłem kręcić nosem. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko pewnego rodzaju przekaz ekologiczny, bo pierwsze to po prostu wydaje mi się że to nie był zamysł lingwista, tylko to wynika z tego, że w Szwecji gdzieś tam myślenie proekologiczne jest istotne. Nie tak jak zresztą w Niemczech na przykładowo. Ano, nie? jak widzisz. mamy podręczniki do języka niemieckiego, to tam w wielu czytankach w taki niewymuszony sposób nagle pojawiają się jakieś przemyślenia, które de facto zachęcają do dbania o środowisko, czy są tam znowu jakimś krytycznym tekstem wobec Właśnie. ignorancji. Więc a to wydaje jeszcze mi się coś że mi się przypomniało a mhm. propos tego globalnego ocieplenia jeszcze ci tylko jedno zdanie tutaj dopowiem, nie, bo w tej książce Właśnie w tych relacjach prasowych i w tych wszystkich elementach związanych z dziennikarskimi wtrętami, to też bardzo często jest wspominana pogoda. bo Bohaterowie też um, często mówią o tym, że no tak źle jeszcze nie było, tak gorąco jeszcze nie było, że to jest nienaturalne, nie, nieodpowiednie, więc być może no jednak znaczy, tak, tak jakiś jako, zamysł był, nie? Jako rodzaj uzasadnienia też dla tego zjawiska, no to można w tym kierunku iść, ale też wydaje mi się, że po prostu przez samo to myślenie apokaliptyczne. Ale poszedłeś skrótem. No. Przepraszam. To dla czytelnika no, w 2024 roku gdzieś tam interpretacja, jesteśmy ostatnim pokoleniem, nie, ona mi się gdzieś tam narzucała, tak, chcąc nie chcąc, tak? Bo właśnie jesteśmy po pandemii, więc to jest pierwsze skojarzenie. Ale druga też, gdy mamy te zważania, czy to już koniec, czy przetrwamy jako ludzkość, czy może właśnie wynajdziemy magiczny sposób na długowieczność, czy coś innego, mhm. że tutaj te skojarzenia z katastrofą klimatyczną są raczej po prostu oczywiste. A druga rzecz, że linkwiz właśnie jest z kraju, gdzie myślenie ekologiczne jest po prostu istotne, jest obecne w edukacji i na co dzień po prostu w życiu codziennym, więc mhm. znaczy może i świadomie też troszkę więcej tego przemyca, ale wydaje mi się, że nawet jakby tego nie chciały robić, to że to by było gdzieś tam obecne on jeszcze też umieszcza w tej, w tej fabule, to też, to już na koniec może bo miałyśmy, mieliśmy rozmawiać krótko, ale wyszło jak zawsze. Tak. Dla takiego czytelnika bardzo uważnego, to gorąco polecam czytać te, w trakcie lektury tej powieści, wyłapujcie sceny, w których pojawia się motyw wędrującej śmierci. I to nie mam na myśli tutaj wędrujących, powstałych, umarłych, tylko śmierci pojawiającej się pod przeróżnymi postaciami, bo Okazuje się, że jest to jakiś taki element wspólny dla tych sześciorga bohaterów, o których wspominaliśmy. On, oni każdy widzi swoją śmierć. Każdy widzi inną postać, którą z tą śmiercią utożsamia. Dla niektórych będzie to jakaś widmowa istota z długimi palcami zakończonymi haczykami, na które... Wodnik. Na wodniki właśnie. Kobieta w telewizorze. Być może ta istota, którą zobaczyła babcia, to tak naprawdę Prawda nie była um, dziewica Maryja, tylko właśnie śmierć, która mówiła, że podejdź do mnie, przyjdź do mnie, czekam na ciebie. Dla Dawida jest to na przykład kobieta z supermarketu, którą sfotografował, to znaczy rzeźbę kobiety z supermarketu, taka fotografia, która towarzyszy mu praktycznie na każdym kroku i na którą bardzo często patrzy. Nie? Więc gdzieś tam, oprócz tego, tej krytyki kryzysu ekologicznego pojawia się też być może jakiś tutaj wątek krytykowania konsumpcjonizmu trochę, bo te śmierci są różne. On naprawdę jakby tak zestawić No tak, a ten co jest symbol? śmiercią zbuntowanej nastolatki, nie? To jest o, też ciekawy fakt. No właśnie, tutaj. to tego nie zdradzimy, bo to naprawdę warto poczekać, warto dotrwać do tej sceny i, i, i faktycznie rozkminić sobie, nie? Pozastanawiać się, dlaczego ona widzi akurat, akurat tę osobę, nie? Ale to jest no, no, naprawdę bardzo super motyw, także no, czy, czytajcie linkwista po prostu. Dobrze. No i to nas prowadzi do finału. Ja go oceniam paradoksalnie najgorzej. Mm -hmm, co nie ja oznacza, też. że źle te ostatnie, nawet i kilkadziesiąt stron powieści. Ale to dlatego, że znaczy cieszy mnie, że nie ma takiego jasnego wyjaśnienia wszystkiego. Nie? Że nagle nie pojawia się pan, mhm. pani ekspozycja i mówi, że nie wiem, plamy na słońcu, <śmiech> kosmici, nie <śmiech> wiem, coś innego, czy właśnie rzeczywiście e, Jezus, ktoś tam przychodzi. Nie, nie ma żadnej takiej konkretnej interpretacji, dlaczego dokładnie to się wydarzyło, co się wydarzyło. Sam wątek tych e, zmagłych, on jest, on jest jakoś tam domykany, ale nie jest tak domknięty fest nie na koniec. Tak. I no mamy... i ta telepatia. I ta telepatia, która się okazuje też bardzo istotnym elementem. Tak, mamy eskalację i tak. pewnego rodzaju domknięcie tych wątków indywidualnych, nie mniej lub bardziej, bo też nie wszystkie tak w stu mhm. się kończą. Właśnie fakt, że to się tak rozlazło, nie te wszystkie wątki w całej powieści, i one były ciekawe, ale że na koniec to, w jaki sposób one się splatają, nie zawsze nie jest kończy się. Tak, nie, właśnie nie zawsze daje tę satysfakcję. Nie zawsze kończy się. Nawet nie chodzi o to, że z fajerwerkami, ale że miałem wrażenie, że część rzeczy po, kończy się troszkę pospiesznie. Nadal w sumie lepiej. Ja mam wrażenie, że w ogóle Lindquist miał pomysł na początek i koniec. Środek mu się trochę rozlał, ale nie poszedł w Stephena Kinga i nie napisał tej końcówki totalnie na spontanie, tylko on chciał jednak doprowadzić do pewnych rzeczy i na mm -hmm. koniec próbował to jakoś tak pociąć, żeby rzeczywiście wątki się znowu splotły i doprowadziły do finału i no to była trochę taka... Operacja na Frankensteinie w pewnym w sensie zrobiło się z tego taki e, troszkę miszmasz. Tę końcówkę myślę, że można by może jakoś tam jeszcze przegadagować, ale nadal całościowo jestem zadowolony po lekturze. Tak? To e, znowu, destynacja może mnie nie urzekła, ale podróż była niezwykle przyjemna. Mnie się wydaje w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałeś, że Linkwist nie miał wymyślonego zakończenia, że on uh -huh. y, rozpoczynając pracę nad tą powieścią, wiedział jak ona się rozpocznie, wiedział co chce zaprezentować, jakich bohaterów chce stworzyć, jak właśnie będzie przebiegała ta wspomniana przez ciebie droga, ale w jaki sposób on to zakończy, to była chyba jedna taka wielka niewiadoma, bo w tym finale faktycznie czuć przeróżne pomysły, które nie do końca do siebie przystają, nie do końca pasują. To tak jakby Linkwist napisał kilka finałów, wrzucił je wszystkie do książki i dał takie wyzwanie czytelnikowi pod tytułem wybierz sobie tutaj, które rozwiązanie jest dla ciebie odpowiednie. Ja nie wiem, jak spuentować tę historię. Tym bardziej, że on sobie naprawdę poprzeczkę postawił bardzo wysoko, bo no jak zakończyć taką opowieść o wędrujących po świecie umarłych, no, albo świat mhm. się skończy, albo ludzkość zwycięży. Nie? Tutaj jakby za mało jest tych odcieni szarości, na których Dobra, możemy Dobra, czyli ty zabrać. oceniasz w sumie ten finał jeszcze bardziej negatywnie. także nie miał pomysłu i że trochę wiele grzybów w jednym barczu. Tak troszkę tak. brzmi. tak. No dobrze, no to całościowo książkę jak oceniasz? Polecasz I, i jakbyś miała punktowo, to ile byś dała punkcików? Sześć, pięć pół, no. O, to niżej, a to film oceniasz wyżej w takim razie. Tak, tak, film mi się bardziej po, po, podobał pod kątem niektórych O kurczę, brus. no to nie, no to dla mnie film to jest ta piąteczka a książka, no. y, nawet korciłoby mnie, żeby dać osiem, ale przez to zakończenie wydaje mi się, że nie, to by było za, za wysoko, wysoko tak? <laughs> tak, że pozwól mi wejść, czyli wpuść mnie było dużo lepsze, nie? Tak całościowo, jako zamknięta całość tutaj bym, nie wiem, ale siedem bym dał spokojnie hmm. No ja myślę, że więcej niż sześć nie, bo jednak, kurczę, ja się bardzo dużo spodziewałam po tej książce i ja zawsze myśląc o pisarstwie lingwista, y, czytam je sobie i wymyślam w głowie jako coś takiego, co mną bardzo mocno wstrząśnie i co zupełnie powywraca mi światopogląd w niektórych momentach. Tak było w przypadku y, Pozwól mi wejść, że wpuść mnie. To była taka książka, która y, posiadała znamionek na jakiegoś takiego dzieła totalnego czegoś, co zupełnie rezonowało na innych nutach. Jeszcze czegoś takiego nie czytałam, jak, jak ten jego debiut literacki. No i jak się dostaje pierwszą książkę taką właśnie, no to ci apetyt rośnie i, i cały czas masz w głowie to, w jaki sposób dałeś się zaskoczyć temu autorowi. Tym bardziej, że on naprawdę potrafi konstruować ciekawe fabuły, no ale tutaj ta puenta, nie? tutaj to, to, to, to, to zakończenie jednak w moim odczuciu jest tak słabo satysfakcjonujące, że no powyżej szóstki nie, nie ma szans, okay, żeby tę książka oceniła. No to myślę, że e omówiliśmy już prawie wszystko bez spoilerowo Udało się. To teraz jeszcze pozwolmy sobie na dyskusję krótką pewnie o szczegółach fabuły, więc dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami do tej pory. Jeżeli czujecie się zachęceni, no to sięgnijcie po książkę. Ona jest teraz trudno dostępna. Też przez premierę filmu zniknęło ostatnie egzemplarze z Allegro, ale no pewnie w jakichś księgarniach czy poznajomych ją nie księgarniach, przepraszam, tylko w bibliotekach, bibliotekach. i uznajomych ją znajdziecie. Więc ja w miarę polecam. W Bogusia trochę mniej, ale, ale no też nie odradzasz. Nie, nie, nie. Polecam, ale z pewnymi uwagami z, trzeba mieć świadomość, z jaką literaturą mhm. tutaj się mierzymy. Mhm. No dobrze, no to my słyszymy się za moment w strefie spoilerowej. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Uwaga! Spoiler! Witamy ponownie. Hej. powróciliśmy Z <laughs> Tak. I teraz, no na pewno o finale porozmawiamy, ale ja bym jeszcze wrócił do mesjanizmu. Mesjanizm, Czekam na to. Jeżeli ktoś nie czytał, to polega na tym, że Elwi, czyli ta starsza pani, zasypia przed telewizorem, czytając Ewangelię Świętego Mateusza. I ona jest... Mhm no w ogóle jest starszą panią, tak, z pewnie wykończoną już powinna gdzieś tam wcześniej pójść spać, a jeszcze i mąż powrócił <głos> z grobu, tak. Powróciły też te wspomnienia z opieki nad nim i ona zasypia, nagle się budzi, jak gdyby, i widzi w telewizorze sylwetkę Matki Boskiej, która do niej przemawia i mówi właśnie coś na zasadzie, muszą do mnie przyjść, to tak. ich jedyny ratunek, musisz sprawić, by to zrozumieli, po tak czym jest. niby ta Matka Boska dotyka czoła kobiety, Telewizor gaśnie, kobieta opada na fotel, a jej głowa eksploduje bóle. No i rano się budzi i widzi, że na brzegu stolika szklanego, który stał między nią a telewizorem jest plama krwi i też mhm. trochę kropli krwi na podłodze, więc ona najprawdopodobniej po prostu w tym zmęczeniu, czytając Biblię i myśląc o Apokalipsie, przywaliła głową o stolik, uderzyła się mocno, a to wszystko to jest tylko jakiś jej sen albo w ogóle, no... E, Panie i panowie, racjonalne, szwedzkie wytłumaczenie. Albo w ogóle jakaś wizja pod wpływem tego no, uderzenia i tak, tak. E, no, jakiegoś szansu mózgu czy czegoś. I to jest zaraz na samym początku. To nie jest tak, że my się o tym dowiadujemy później, tylko to dosłownie wynika z tego fragmentu, w którym Elwi ma wizję, tylko że Elwi, mimo że widzi ten krew, to tak jak maler chce wierzyć, tak że z Eliasa da się zrobić, z mumii da się zrobić jeszcze żywego wnuka, takiego jakim był e, za życia, tak samo Elwi wypiera całkowicie to, że mhm. no, przywaliła o stolik, no, ma wyraźnie ślad tego przed sobą, tylko zaczyna wierzyć, że Matka Boska chce, żeby ona teraz głosiła Słowo Boże i nawoływała ludzi do nawrócenia. I dlatego to było fascynujące, bo to był kolejny przykład e, niby tego samego, czyli faktu, że ludzie wypierają prawdę, wypierają rzeczywistość, zaprzeczają faktom i że ta irracjonalność w obliczu e, tego szoku zwycięża, ale mhm. z drugiej strony to było coś zupełnie innego, czegoś, czego nie kojarzę i też to, że Elwi nie poszła w jakiś fanatyzm, to, że ona nie zaczęła głosić po prostu, że wszyscy umrzecie, jak nie pójdziecie za mną, nie, czy jakoś mm -hmm. przemocą nie próbowała przyciągać tych ludzi, też mi się podobało i to też było takie szwedzkie, nie, że jak gdyby jest lobbying, ale bez tej, no, przemocy, tak, bez tej agresji. Ja się zastanawiałam nad tym, dlaczego, nad tym, dlaczego ona jednak poszła w kierunku religii, bo osoba posiadająca taki niesamowity dar, który też jest zasygnalizowany praktycznie na początku powieści w scenie, kiedy komunikuje się myślami telepatycznie ze swoją wnuczką, dlaczego mając dowody czegoś tak niewytłumaczalnego, ona nagle skupia się na religii i mm, to, w, oczywiście jest bardzo dużo fascynujących y, rzeczy w tym, co przed chwilą powiedziałeś i to też y, wydało mi się interesujące, ale najbardziej w konstrukcji tej bohaterki y, nie fascynuje mnie to, że ten mesjanizm i co tylko, tylko to, że ona pod koniec akcji, w momencie kiedy już ym, tamte finałowe wydarzenia mają miejsce, że ona w pewnym momencie zaczyna wątpić sama w siebie, bo yy, te, wiesz, te wszystkie yy, literackie figury proroków, no to są najczęściej tacy bohaterowie, którzy są przekonani w stu do swojej racji i prom naprzód, tak na ślepo zupełnie. Yy, a Elwi w pewnym momencie yy, na, chyba najchętniej oderwałaby się od tych swoich apostołów, od tych wszystkich ludzi, którzy roznoszą ulotki i głoszą to, to słowa tego jej objawienia i wróciłaby po prostu do takiego stanu rzeczy sprzed całego tego zamieszania. To też jest fascynujące, jak, mm -hmm. jak tak, można tak. spojrzeć na to właśnie z nieco innej perspektywy. Mnie trochę razi, bo to wszystkie te wątki religijne w obliczu właśnie takich sytuacji wydają mi się naprawdę mega oczywistością. To chyba z tym mam taki największy problem, bo jeśli chodzi o konstrukcję Ale bohatera... Ale właśnie, gdyby co było pominięte, całkowicie. Czy to by nie było dziwne, że żadna postać w ogóle nie myśli o tym z perspektywy no właśnie religii, apokalipsy i tak dalej? Że po prostu nikomu to nie przychodzi do głowy? Może i by było. Kurczę, teraz tak jak o tym mówisz, no to faktycznie no ludzie reagują w przeróżny sposób, ale są też pewnego rodzaju mechanizmy zachowań i jakieś takie myślowe no tak, może i masz rację. Hmm będę rozkminiać a, a teraz dla mnie godzinami. A to... stereotypowe ha. byłoby pójście w fanatyzm, nie? A to, że tego fanatyzmu znaczy jest takie Fanatyzm trochę... jest, ale w ob... ci wszyscy ludzie, którzy ją otaczają, bardzo, nie? nie? Tak, mhm. tak, tak. To oni bardziej idą w jakimś takim kierunku radykalnego zaślepienia. Ale mhm. oni też tego potrzebują, nie? Ale to nie jest znowu tak, ale znowu radykalny to też jest to trochę mocne słowo, nie? Radykalny jak na tę powieść tutaj ten świat przedstawiony, ale nie radykalny taki, że właśnie tam mhm. jakoś, nie wiem, no, wysadzają to Heden czy coś, żeby pokazać, <głos> przyciągnąć ludzi do siebie, nie? No, no tak, okej. Okay. No dobrze, no to... Trochę mnie przekonałaś. Dobra. Tyle chciałem do tego mesjanizmu dopowiedzieć. E, jeszcze wspominałem o tym pewnego rodzaju fatalizmie. To dla mnie e, chyba najmocniejszym momentem książki e, był e, ten list, który dostajemy. List samobójczy ordynatora szpitala, w którym badano e, tych nieumarłych. i tak, to był po prostu moment, w którym no, mnie zmroziło totalnie. Bo tak jak powiedziałem, dostajemy fragmenty tych artykułów prasowych różnego rodzaju. Czasem Rząd super, sobie fakty. niby radzi. Mhm. Tak, czasem jakieś filozoficzne eseje czy felietony. Trochę właśnie rządu, który twierdzi, że sobie radzi. Opozycji, która twierdzi, że sobie nie radzi. Mhm. Tak zombie, nie zombie, politycy muszą się kłócić na normalna rzecz. I nagle wjeżdża informacja o tym, że ordynator szpitala rzucił się pod pociąg, tak, czy tam pod metro, na tory, tak, no zginął, tak, mhm. dopuścił się, popełnił samobójstwo. To już jest szokujące, nie? No bo skoro facet, który to wszystko badał popełnił samobójstwo, no to co ustalił, nie? Trzeba by się zastanawiać. Ale Linguist też to tak sprawnie wplata, bo to jest na początku jakaś tam takie jedno zdanie, jakaś krótka notka, która gdzieś tam przemyka i my być może mhm. nie zwrócilibyśmy na to uwagę, na, na, na ten fakt, gdyby nie ten list, który po prostu przychodzi i rozjeżdża... No. Tak, i to jest list pożegnalny tego ordynatora, który kończy się słowami, że tych wszystkich nieumarłych powinno się poddać całkowitej izolacji, a najlepiej w ogóle spalić, a nie wypuszczać, co teraz zamierza zrobić rząd. I to mówi specjalista, nie? Facet, mm -hmm. który wie o nieumarłych najwięcej na świecie. Facet, który właśnie był z nimi od momentu zaistnienia tego fenomenu. I teraz mówi, że skoro rząd chce ich wypuścić, no to on, jeżeli tylko starczy mu no to pójdzie do metra i się zabije. I robi to. Robi to. To, to, to, tak. jest po prostu, to To jest właśnie taki moment czystej grozy, nie? Na, pod każdym jednym względem. E, no, dla mnie to jest dosłownie chyba najmocniejszy. To jest nawet mocniejszy od tego królika. Ale wiesz, tutaj tak. takich t, t, tych mocnych elementów jest też trochę więcej, bo y, idąc teraz w kierunku być może tej telepatii nareszcie, mhm. to y, jednym z takich ważnych elementów tej powieści jest to, że y, ludzie przebywający w otoczeniu y, osób ożywionych y, mogą się komunikować z nimi y, telepatycznie, z nimi i z innymi żyjącymi też, y, więc gdzieś tam pewna y, klapeczka w mózgu się od i po prostu słyszymy myśli. Tylko, I, że tego nie kontrolują, tak? tak to, jest, to, właśnie, to są takie jest taki, lekkie moce parapsychiczne, tak, telepatyczne. Jest. jest to rzeczywiście taka y, rzecz, której nie można kontrolować. I tam w, pe, w pewnym momencie w tej powieści pojawia się też taki, taki wątek, czy taka scena, kiedy y, jest wspomniane, że cały, absolutnie cały cała grupa pracująca personel? w szpitalu, cały personel, to słowo mi uciekło, cały personel szpitala będącego z tymi ożywionymi, musi zostać wymieniony, ponieważ oni ulegli jakiemuś, nie wiem, załamaniu psychicznemu, wywołanemu właśnie tym słyszeniem myśli i tym obcowaniem z świadomością wszystkich ludzi w oku. To też jest bardzo przerażające. I jest to też bardzo sprytnie wykorzystane w finale, kiedy okazuje się, że ci ożywieni, którzy powracają jako takie bardzo bierne istoty, jako takie pasywne byty, które, którym wydaje się, że zależy tylko na tym, żeby wrócić do domu i wykonywać w kółko te same czynności, które wykonywane były za życia, to nagle oni stają się aktywni pod wpływem negatywnych myśli żyjących ludzi. W momencie, kiedy odczuwają jakąś wrogość albo złe, ubliżające negatywne komunikaty, to zaczynają się bronić poprzez atak. Tam mamy w finale scenę, kiedy ożywieni zaczynają rozszarpywać twarze albo gryźć tych żyjących, którzy znajdują się w ich otoczeniu, co jest w ogóle samo w sobie, no właśnie tym elementem kina zombie i opowieści o żywych trupach, na które wszyscy czekaliśmy. Ale czy to pasuje do tej historii? Czy wydaje ci się, że właśnie takie poprowadzenie opowieści w tym kierunku jest czymś dobrym, czy nie? Znaczy tutaj mi to pasuje, bo po pierwsze ten wątek telepatii, on jest straszny, ale taki bardzo logiczny, nie? że stres, no bo to jest praca nagle na trzy zmiany, tak? Mhm. W nowym, dziwnym otoczeniu z tymi nożywymi trupami. Jestem bombardowany jeszcze myślami, nie? Tak. Jeszcze te kontrole jakieś tam rządowe, nie jakieś tam organizacje pewnie się czepiają nagle och, ach. Więc stres generuje różne dziwne myśli. Czytanie tych dziwnych myśli, często nieprzyjemnych, generuje konflikty. A konflikty generują więcej stresu, więcej agresji i więcej nieprzyjemnych myśli. Więc to jest efekt kuli śniegowej. Aha. Jestem sobie całkowicie w stanie wyobrazić, jak to działa, no bo umówmy się, każdy w pracy czasem gdzieś tam w myślach psioczy, nie, na innych współpracowników, czy na szefa, czy coś tam. Więc w takich warunkach, jeszcze mocno stresogennych, no to pewnie to mogło naprawdę eskalować mi się podoba, a to, że zombie w jakiś sposób przechwytują tę agresję, to jest ciekawy koncept. I, i mhm. nie wiem, czy to gdzieś już widziałem w takiej formie, czy czytałem o tym, mhm. czy coś. No bo tutaj pada coś takiego, że no w tych ciałach prawie nie ma ludzi. Nie jest jakby fragment duszy pod postacią tej larwy. No właśnie. Ale że te ciała potrzebują też jakiejś energii do funkcjonowania. One Same się trawią, nie? Tam ta tkanka, tak. jest wspomniana, że one same się konsumują i w pewnym momencie, kiedy już osiągnie się jakiś taki pułap skrajności, już nic w tym ciele nie zostanie, no to wtedy atakują. Tak. Znaczy, tam bardziej pada, że one by się same zagłodziły tam jest na koniec taki cytat, bo to wczoraj jeszcze sprawdzałem akurat wieczorkiem, że być może same by się zagłodziły, gdyby nie ta wrogość na zewnątrz. Okay, A że no ludzie tego wszystkiego nie rozumieją, no to bezsilność rodzi wrogość i agresję. Tak? No tak jak rasizm. Mhm. Tak? E, który polega głównie na tym, że się tych obcych nie rozumie i dlatego się ich boi. No tutaj to działa podobnie. Ludzie nie rozumieją tych nieumagłych. Początkowo no ci krewni tam próbują się z nimi spotkać w tym Heden. Te spotkania nie przebiegają najlepiej, więc te negatywne emocje się nakreśna, nakręcają. Jest ich coraz więcej i ci zmarli przez to są jeszcze bardziej agresywni. Znaczy tutaj nie umagli, tak? Więc przez to no znowu mamy efekt kuli śniegowej i potem ostatecznie dochodzi do ataków, tak? Na tych naszych zmagłych, No i wtedy to, to już w ogóle zaczyna eksplodować. Nie, że wszyscy praktycznie, znaczy nie wszyscy, ale ta większość tam tej społeczności, czy społeczności, no tych przewiezionych siłą, po prostu powracających. Powrót, powróconych z grobu <głos> tak Szwedów, że oni wstały. po prostu wstają i yy, no, wykazują agresję. I Dla mnie to jest mega ciekawy koncept, nie? że właśnie sam <głos> żywy trup nie musi być agresywny i dopiero człowiek jak gdyby czyni z niego potwora. Ale tutaj też jest jeszcze jedna rzecz, która wydawa mi się bardzo super w kontekście całego tego wątku telepatii, czyli to, że w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie wytrzymać naporu informacji, bo tam jest też wspomniana z jednej strony ten wątek Elwi i Flory, które bardzo cierpią z powodu tego, że wiedzą za dużo na swój temat. Mm -hmm. Później jest jeszcze związek Flory i Petera, gdy Flora dowiaduje się o utajnionym, ukrywanym przez przyjaciela homoseksualizmie, no to nagle też nie może znieść po prostu jego, jego towarzystwa, albo staje się to dla niej jakieś takie autodestrukcjonowanie obciążające. I tak sobie rozkminiałam to też pod, pod tym kątem, że być może czytanie w myślach lub słyszenie myśli innych osób, według lingwista to jest coś, co doprowadza ludzi do obłędu, coś nie do zniesienia, bo natłok świadomości wokół doprowadza do zagłuszania naszej własnej świadomości. Czyli co? W tym kontekście zmarli mogą być również symbolem jakiegoś takiego opresyjnego środowiska, w które wpadamy i które ma na nas destruktorze instrukcyjny wpływ. I generalnie cały ten atak biernych, yy, łagodnych, yy, zmarłych, którzy nagle przeobrażają się w krwiożercze bestie, też może być pewnego rodzaju argumentem yy, potwierdzającym yy, to, to, co właśnie w tej chwili powiedziałam. Zresztą u Nikwista, ta telepatia też bardzo się często pojawia w innych jego utworach. Mamy w, w Mnie pocałunek wampira, dzięki któremu możemy czytać w jego myślach i zajrzeć w jego przeszłość. Troll w granie jest też bardzo ciekawą posta postacią, mm -hmm. ponieważ on wyczuwa, że ludzie coś ukrywają, dzięki czemu może znaczy, pracować w ogóle emocje jako, wyczuwa. No, mm -hmm. Tak, tak, od, odczuwa emocje i dzięki temu też może być społecznie użyteczny. I co wydało mi się też bardzo ciekawe w, w tej konkretnej powieści, że tutaj z jednej strony ci ożywieni są jednym bytem ale też bytem na równi z innymi żywymi istotami, bo yy, Dawid na przykład słyszy świadomość Baltazara, czyli tego królika. Więc to nie jest tak, że my zamykamy się tylko i wyłącznie na pojmowanie ludzkich emocji. Otwieramy się również na zupełnie inne pojmowanie, co wydaje mi się też właśnie jednym z tych malutkich klocuszków idących w kierunku yy, tego całego proekologicznego przekazu yy, całości. A z czym mam problem? Kurczę, tak. <sus> Już tak naprawdę absolutnie na, na, na, na koniec. Mam problem z tym, że w samym finale, w ty, ja w ogóle miałam kłopot, żeby rozkminić co się wydarzyło w tym finale. Ja tę końcówkę powieści czytałam chyba trzy razy. No i przed chwilą ty mi też powiedziałeś, że się mylę, bo tam było coś, coś innego. Bo tak, z jednej strony... To Wybacz. No, no, kurde, jeszcze raz trzeba. No, no nieważne. Bo tam masz na przykład kilka takich patentów. Z jednej strony dusza jest zaprezentowana jako taki duch, który unosi się nad florą. Potem masz cały ten wątek larw, które wypełzają albo wpełzają do ciał tych no, umarłych. Więc kurde, która interpretacja jest prawidłowa? Co to w ogóle są te larwy? O co chodzi z tymi duszami? Wytłumacz mi to. Ja Czy znaczy, ja to nie widzę wiem. jako po prostu takie fizyczne i symboliczne przedstawienie tej duszy, nie? że one spadają na te groby? Bo to na początku. Ale już dlaczego czytam... to nie jest zrobione konsekwentnie? Czemu tutaj mamy, wiesz, trzy różne opcje? Do tego jeszcze jest doprowadzony cały ten symbol pojawiających się śmierci i tych istot, które gdzieś tam towarzyszą no, naszym bohaterom i są jakimś takim zwiastunem. No to mamy ducha, mamy śmierć, która gdzieś tam wędruje, mamy no, zmarłych, którzy też się pojawiają, no i mamy te larwy. No kurczę, za dużo grzybów w barszczu. Znaczy ja się w ogóle zastanawiam na ile to trzeba czytać dosłownie, a na ile symbolicznie, bo tam ja wspomniałem o tym cytacie, że rzeczywiście coś się wydarzyło, ale czy coś się zmieniło? Nic, nie? Mhm. To nie chciałem tego mówić w strefie bezspoilerowej, ale tam dalej to jest pociągnięte i czytamy no. cytuję, strach podsycał strach, nienawiść podsycała nienawiść, a na koniec był jedynie stos spalonych ciał. Jak wszędzie, jak zawsze. I to to już jest, wiesz, to, to jest znowu bomba odpalona przez linkwista, nie? I e, ja mam wrażenie, że e, no właśnie ten przekaz jest de facto strasznie mroczny i nieprzyjemny. Mhm. E, Elwi, e, która tam niby miała zbawiać ludzkość i Flora, która na koniec stwierdza, e, że słuchaj, to nie chodzi o to, że to ludzie mają przyjść do Maryi, tylko e, ty musisz przekazać tak tym duszom, że one muszą odejść, tak? że ci smagli, mm -hmm. że on, ich egzystencja tutaj nie ma sensu, tak? że to jest i dla nich, i dla nas męczarnia i tak dalej, ale one się poddają trochę, czy jeszcze coś tam próbują zrobić, ale służby ich po prostu blokują. Nie? To też jest w ogóle mega ciekawy koncept, że to nasze medium jak gdyby no, przyjeżdża tam do tego Heden, chce niby zadziałać, ale wtedy po, radiowóz podjeżdża, pakuje je Pakują po prostu do tak. samochodu i stwierdza, co, tutaj nie wolno przebywać, co wy w ogóle robicie i że policja też już ma tego dosyć, no bo tam e, policjanci strzelali już do tych zombie, które zaczęły mhm. być agresywne. Tam jak, chyba jakiś policjant został też przez nie zjedzony po drodze, więc oni wjeżdżają autem w nie. Jest po prostu totalna taka rozwałka, trochę taki greenhouse wręcz, nie? się robi tak z tego. Jest. Wydaje mi się, że po prostu te larwy są po to, żeby to jakoś zobrazować, ale znowu te śmierci, które ludzie widzą e, pod różnymi postaciami, ja to czytam bardziej jako coś, co każda osoba widzi, wyobraża sobie bardziej, próbując to zrozumieć. Aha. Że to może nawet, że tam nie ma może rzeczywiście tych palców z haczykiem, tylko, że każdy, kto ma jakąś swoją historię, swoje lęki, czy swoją traumę gdzieś tam z <grym> przeszłości, swoje wyobrażenie śmierci, to właśnie w ten sposób to sobie wyobraża. Że Lindquist sugeruje, że no właśnie nie ma czegoś takiego, jak śmierć jako jeden byt, nie? Tylko tak jak w kulturze są różne przedstawienia, tak tutaj każda jednostka ma swoje przedstawienie i tak to widzi, a niekoniecznie, że ta śmierć tam rzeczywiście tak fizycznie chodzi. Okej. Okay. To jest temat na długie rozkminy. Naprawdę, ja z, z, z, zastanawiam się właśnie, jak, jak, jak podejść, jak sobie te niektóre rzeczy finałowe wytłumaczyć, ale teraz tak jak słuchałam tego wszystkiego, co mówiłeś, to może faktycznie... Nie trzeba. Hmm. Mnie hmm. trochę też zastanawia, ale to może coś mi umknęło, dlaczego Anna, która na koniec jest na łódce z Eliasem, dlaczego ona też widzi wodnika, nie? Dlaczego wodnik przychodzi po Eliasa de facto? A bo ona miała przecież tam wypadek. Tam wcześniej jest wspomniane, że ona miała jakąś... A to nie jakąś... Ewa? Dawida miała ten wypadek? To może mi się pomieszało, bo Anno, ja mi że to właśnie... Wydaje mi się, że wydaje mi to się, Anna. Anna Okej, okay, dobra. Ale to, to też, no to, to wszystko jest właśnie, to jest, to, słuchaj, tak jak słyszycie, to jest właśnie taka książka, w której wszystko, wszystko jest płynne i ci bohaterowie generalnie oddziaływują na siebie nawzajem, bo on, Lindquist, przez całą fabułę, prowadził nas jakoby w kierunku tego, że oni być może na końcu się spotkają, bo masz, wiesz, ten motyw, że jedna bohaterka czyta książki napisane przez drugą bohaterkę, że tutaj jedna postać dzwoni do drugiej, żeby z nią porozmawiać, że są jakieś tam inne komunikaty, że oni się mijają gdzieś być może przypadkowo i być może ja mam problem z tym finałem też pod takim kątem, że nie dochodzi do jakiegoś takiego fanfary tutaj fajerwerki, wszyscy się spotykają i razem znajdują rozwiązanie. Chociaż teraz jak... No bo to są zgliszcza bardziej, a nie fanfary i fajerwerki. No właśnie, nie? no właśnie. Teraz w sensie w Heden tam jest masakra teraz i prawdopodobnie no, wszystkie te zombie muszą zostać zabite, no bo raczej innego rozwiązania nie będzie. I tyle z fenomenu. Dawid już wie, że no, nigdy nie będzie miał rodziny z Ewą dalej, tak? Bo, że Ewa jest teraz trochę nieobliczalna, jako ta nieumarła. Ona no, swoją drogą zaraz pewnie zginie, tak? W tej masakrze tak. w Heden. A Anna na łódce żegna się z Eliasem, oddaje jego duszę, no i pewnie, nie wiem, utopi to ciałko czy coś, nie? Mhm. Może i sama siebie też nie wiemy, co się z nią stanie, a może wróci do życia i stanie na nogi. Nie, To też jest w sumie fajne, otwarte zakończenie, bo mhm. w filmie ja to odebrałem bardziej jako sugestię samobójstwa po prostu na koniec. A tutaj mi się wydaje, że jest nadzieja akurat w tym, nie? że może Anna jakoś jeszcze wróci i, i spróbuje stanąć na nogach. I, hmm. I tak samo może Dawid. Nie będzie potrzebował czasu, ale jakoś się to naprawi. I Elwi i Flora, które się poddają, to z jednej strony jest fatalistyczne, ale z drugiej strony są razem, te to są dwie babeczki. tak? tak w sensie one tak. nie muszą ratować świata y, umarłych, żywych i tak dalej. One mogą jednak zająć się swoimi problemami. Elwi już zajmowała się swoim mężem przez wiele lat. Nie musi teraz dalej być mhm. odpowiedzialna za wszystko. Więc to, to jest taki delikatny, że znaczy ja nie wiem, czy to brzmi optymistycznie, teraz muszę przyznać, Po <śmiech> prostu mówię o tym na głos, ale ja w tym dostrzegam takie, taki cień nadziei w bardzo mrocznym finale tej książki. Czyli co, to jest tak trochę książka o miłości o, i o relacjach i o tym, że jak się będziemy trzymać. I o samoocenie, o szukaniu celów w życiu i no. o tym, czego sobie życzymy, że trzeba uważać, czego sobie życzymy. Taki Kevin Sam w domu. <głos> <głos> <głos> Czy Piantus, nie wiem. A, to pojechałeś na finał, Ale bardzo ci dziękuję za to, że mieliśmy okazję, żeby porozmawiać o tej książce, bo ja mm, teraz po dyskusji z tobą i po tym, jak mi się niektóre rzeczy Układały, kiedy powiedziałam coś na głos, i kiedy ty dopowiedziałeś jakieś właśnie swoje spostrzeżenia, to jakby bardziej mi się to wydaje logiczne z znaczy, Mnie się też bardziej podoba i mnie, znaczy tak jak mówię, że ten wątek ekologiczny, jak zaczęłaś tam cytować, to trochę mi się wydał zbyt pojechany, ale całościowo na przykład, a autentycznie mam taką myśl, żebym to przeczytał drugi raz, mhm. skupiając się bardziej na tych Totalnie, elementach nie? właśnie pogody, temperatury, klimatu. Tak. To, to gdzieś tam było, ale właśnie wydało mi się, że to są naturalne dla szwedzkiego pisarza, który gdzieś tam jest no właśnie też aktywny e, społecznie, cetera, Gdzieś mhm. tam jak coś Chociaż... tolerancyjny. Chociaż myślę, że jakiś problem, który mam, to już tak absolutnie ostatnia myśl, jakiś problem, który mam z tą książką, może wynikać też z tego, że ona jest tak bardzo poszarpana. I to a propos tej legendarnej redakcji Ambera, której być może nie było, to y, <grych> ją się naprawdę bardzo trudno czyta pod takim kątem, że nie płynie się przez tę historię. Ja miałam bardzo często takie wrażenie, że ja się z tą książką, jak takie przeciąganie liny, nie? Że raz raz... Oj, nie się... czytałaś ile do Gota, tak? Tu, tu, przez Linkwista się płynie, tak? Radio okay. Duchów to był koszmar. Tam to po prostu czasem dwie strony się czytało miesiąc, miałem wrażenie. A tutaj nie, tu, tego ja, autentycznie, jak ja sobie zrobiłem to przejście, bo ja dosłownie jakoś nie, coś, coś pomiędzy jeszcze czytałem albo słuchałem, ale jedno znaczy jedną książkę skończyłem pod koniec wakacji, a drugą zacząłem wczesną jesienią, nie? Więc mhm. na kapitularzu zacząłem czytać się, chyba, tak, tak. Jeszcze się śmiałam, że o, też lingwista? To może ja też. No i proszę bardzo. I skończyliśmy mhm. z dwugodzinnym podcastem, a miało być krótko, także ja już nic nie dopowiadam. Tak ja ci mówię, że przy tym przejściu, to znaczy pewnie można by to tam troszkę łagodzić. Mhm. Były jakieś litagówki też w tym tekście, nie? Ale było, było. jak na Amberka, to mi mi się wydaje, że i tak jest w miarę w porządku. Nie? Mhm. Możliwe, że bez redakcji, bez korekty, ale ja bym jakoś mocno nie narzekał. Na pewno można by to było zrobić lepiej, ale wiesz, gdyby nie to, no to byśmy tej książki w ogóle nie mieli, więc... No ale wiesz, z drugiej strony to jest trudny temat, jeszcze podany w takim ciężkostrawnym stylu, w takim sposobie właśnie naprawdę no, szarpanego tekstu, tym bardziej, że tu jest też dużo tych komunikatów, więc to wszystko cię jednak wybija z rytmu, no ale warto mimo wszystko poświęcić uwagę i, i zmierzyć się z tym tekstem, taki recenzencki frazes na koniec, bo to jest naprawdę ciekawa książka i jak słychać po, po tej naszej rozmowie można z niej powyciągać przez różne rzeczy. Mm -hmm. I jeszcze dodam tak już e, w ramach mety <głos> tak podcastowej, sobie że... Tutaj ale to w ramach mety podcastowej, bo myślę, że temat książki wyczerpaliśmy, ale my to nagrywamy, jest 23.34 ja jestem dzisiaj po 12 godzinach w pracy i po 4 ja godzinach też. snu i właśnie my zaczynaliśmy tę rozmowę na zasadzie słuchaj, zacznijmy nagrywać, bo zaraz zaśniemy, padniemy i nic z tego nie widzi, a tutaj znowu tak długa i myślę, że w miarę, żywy... czy znaczy, może słychać trochę zmęczenie, ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko to była w miarę, że dyskusja więc tak, magia podcastingu tak Pomógł w pandemii, pomaga dalej i teraz. Dobrze, to dziękuję ci serdecznie za gosmowę. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie i dzięki za powroty zmarłych. Tak, wszystkim, którzy wytrzymali z nami do tego momentu. Dziękujemy za uwagę. Jeżeli książkę czytaliście, no to oczywiście zachęcamy do podzielenia się swoją opinią. Jeżeli nie, no to być może właśnie zachęciliśmy was do sięgnięcia po linkwista. Jeżeli nie po te zmarłych, no to wpuść mnie, absolutnie polecamy. Tak? Tę mm -hmm. powieść, która ma adaptację i szwedzką i amerykańską. Zresztą te obie adaptacje, ekranizacje też polecam. Ja osobiście, ty to pewnie oczywiście, też. Oczywiście. jak najbardziej. No właśnie. Więc Święta. jak najwięcej linkwista w kraju, tę życzliwość też sobie na pewno zamówimy, czy o niej kiedyś porozmawiamy, to jest inna sprawa, zwłaszcza to jest też ogromna cegła, ona ma tam kilkaset stron, chyba 600-700 czy coś, ale kto wie, tak, może pewnego razu wrócimy do tego tematu, ale na dziś kończymy, więc tradycyjnie już będę wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.